Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej debacie Polityczna odpowiedzialność wobec zwierząt, organizowanej przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki we współpracy z Urzędem Miasta Słupska. Za chwilę będziemy rozmawiać z kandydatami i kandydatkami, których będę przedstawiał i zapraszał na scenę. Na początek poproszę prezydenta Słupska Roberta Biedronia o słowo wprowadzenia w ramach powitania. Później porozmawiamy jeszcze chwilę z Krzysztofem Witalewskim z otwartych klatek odnośnie postulatów organizacji pozarządowych w kwestii tego, co można zrobić, aby poprawić los zwierząt. A następnie już przejdziemy do sedna dzisiejszego programu, czyli do debaty z kandydatami i kandydatkami. Robert, zapraszam. Dobry wieczór. Do mikrofonu. Dobrze, A czy mogę siedzieć? Tak. Tu, a tu nie mogę tu? No dobra, prowadząc siedzieć z Boczku. A, bo ty się sprowadźli, tak? Tak, nie będziecie zadawał pytania. Tak, za chwilę. A, no dobra. okej. Okay. dobra, dobra. No to zadawaj. Najpierw powitanie. A ja mam powitać państwa, dobrze. Serdecznie <śpiewanie> <śpiewanie> państwa witam, przepraszam, nie bardzo zrozumiałem formułę, ja bardzo mi jest miło, że państwo jesteście tutaj. Cieszę się, że są osoby, które chcą rozmawiać o naszej odpowiedzialności wobec zwierząt i nie tylko przez wyborczo, bo część z Państwa, którzy będą uczestniczyli tutaj dzisiaj w debacie, jest mi znana z zaangażowania w dyskusję o kwestii zwierząt, czy z mojej pracy parlamentarzysty, czy z mojej pracy w organizacjach pozarządowych. To jest yy, yy, fajne, że będziemy się rozmawiali z ludźmi, którzy na co dzień są zaangażowani w te kwestie i bardzo się cieszę, czuję się zaszczycony, że możemy w takim gronie będziemy mieli okazję rozmawiać, że możemy dzisiaj o tym rozmawiać. Zaczynamy w pewną dy debatę, dyskusję, która mam nadzieję, że rozdaje się na cały kraj o naszej odpowiedzialności w stosunku do zwierząt. Rozumiem, że zaraz będziemy o tym dyskutowali, więc ja jeszcze raz Państwa witam w naszym mieście i mam nadzieję, że ta dyskusja pójdzie w świat i będziemy mogli zanim długo rozmawiać w Warszawie, w Wrocławiu, w Legnicy, w Bąbrzydów, w całej Polsce o tych kwestiach, bo są to ważne kwestie. Zwierząt jest dużo więcej niż ludzi w naszym kraju na tej planecie. Robimy z nimi różne dziwne rzeczy, czasami je zjadamy i warto zastanowić się nad tym, dlaczego robimy te różne dziwne rzeczy i dlaczego je zjadamy. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Robert, na początku parę słów jeszcze w ramach tego, żeby, że tak powiem, zagaić tą rozmowę. Na całą Polskę poszła niedawno informacja o tym, że do Słupska nie został wpuszczony cyrk. Czy mógłbyś powiedzieć dlaczego, co jest tym ważne w twojej perspektywy, jak, jak to się stało? Dobrze, no. Dobrze. No. Dobrze. Czy to jest jakieś trudne Jeżeli, pytanie? To, to jest o tyle trudne pytanie, bo jak, jak miał na nie odpowiedzieć w telewizji, to prawdopodobnie odpowiedziałbym w dużym skrócie. Ale dzisiaj na szczęście ta debata pozwala nam przygotować jakiś grunt do głębszej Dokładnie dyskusji. Tak. I myślę, że ta, ta decyzja odmowna na wynajęcie powierzchni należącej do miasta dla cyrku, w którym tresuje się, i pokazuje się zwierzęta cyrkowe, była podyktowana przede wszystkim po pierwsze prawo, które obowiązuje w naszym kraju, które zabrania traktowania zwierząt jak rzeczy. O tym mówię artykuł pierwszy ustawy o ochronie zwierząt, ale także pewną filozofią, która stoi za sprawowanym przeze mnie urzędem. Otóż uważam, że nadszedł taki czas, zastanowienie się nad um, e, miejscem zwierząt w naszym życiu. Ja jako e, prezydent miasta czuję pewną odpowiedzialność za um, e, kształtowanie tej dyskusji o tym. To nie jest łatwe oczywiście, bo zaczynamy dopiero tę dyskusję, ale z drugiej strony ma, czuję, że mam wielu sojuszników i sojuszniczek i to z różnych stron barykady politycznej i partyjnej. To jest fascynujące, że jesteśmy w stanie, jako ci, którzy chcą tej refleksji nad traktowaniem zwierząt przez ludzi, ludzie to też zwierzęta, czyli Innych gatunków przez ludzi, zwierząt, żebyśmy mieli pewną refleksję. I to, uważam, że to jest dobry kapitał początkowy do dyskusji. Dobra, dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu Krzysztofa Witarskiego ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki, ogólnopolskiej organizacji, która zajmuje się działaniem na rzecz praw zwierząt. Krzysiek, z Twojej perspektywy, co można zrobić w Polsce na tym poziomie politycznym, żeby poprawić los zwierząt? Dziękuję. Zacznę w kilku słowach od tego, że jako otwarte klatki od 2012 roku działam przede wszystkim na rzecz zwierząt hodowlanych, czyli reprezentujemy pewien konkretny obszar działania rzecz zwierząt, w których jest bardzo dużo, z pojedynych sześcińczyków, które są towarzyszące, pomiędzy innymi właśnie hodowlane. I działamy na rzecz zmian systemowych. Dlaczego zmian systemowych to widać bardzo dobrze na przykładzie tematu hodowli zwierząt na futra, który jest jednym z dominujących naszej działalności. Proszę, żeby, co to znaczy zmiana systemowa? Zmiany systemowe to znaczy zmiany wykraczające poza indywidualne wybór, na przykład zachęcanie kogoś do wegetarianizmu, weganizmu czy niepokowanie futer albo niechowania Chodzi o to, nie takiej sytuacji, w której te wybory korzystne dla zwierząt będą wybrały różnymi. na przykład ze względu na regulacje prawne albo na sytuację ekonomiczną dostępności, niedostępności pewnych do produktów. Okay. Co w takim razie można zrobić, żeby ten zwierząt żeby no ten los zwierząt był lepszy, potrzebujemy po pierwsze uchwalić pewne prawa, które będą odzwierciedlać to, czego oczekuje społeczeństwo w kwestii ochrony zwierząt. Na przykład wprowadzić zakaz hodowli lisów na dwóch. taki zakaz popadłby w tej chwili 66% osób w Polsce w dokładnej opinii. Polacy dwóch też nie kupują, zapotrzebowanie jest marginalne, natomiast wciąż... 300 tysięcy lisów lub więcej, według niektórych źródeł kilka norek jest w Polsce hodowanych na w straszliwych warunkach. Chcemy tego zakazać. i to jest coś, co chcielibyśmy, żeby wydarzyło się jak najszybciej, chcielibyśmy osiągnąć to najbliższej kadencji Sejmu. Oprócz tego są naszym zdaniem potrzebne pewne ważne zmiany organizacyjne, na przykład powołanie instytucji, które będą mogły faktycznie chronić te zwierzęta w Polsce, dlatego że w tej chwili jest tak, że do zwierząt tak naprawdę zależy od ludzi, którzy są tak zmotywowani, żeby walczyć o zwierzęta, że poświęcają swój własny czas, swoje własne pieniądze na tą walkę oprawę zwierząt. A chociażby na przykład w ostatnich interwencji czy otwartych lat, czyli widać, że jest bardzo wiele problemów, których nie mogą załatwić wyłącznie organizacje pozarządowe i wolontariusze. Potrzebujemy służb, które będą tego pilnować, dlatego że na przykład ministerstwo weterynaryjne w tym momencie nie jest w stanie kontrolować wszystkich ferm. A i tak priorytetem nie jest w momencie dobrostan zwierząt, tylko bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo ludzi oraz uważamy, że takie rzeczy jak minimalne warunki utrzymania zwierząt na fermach nie powinny być w gestii Ministerstwa Rolnictwa względu na oczywisty konflikt interesów. Potrzebujemy tutaj instytucji na przykład Rzecznika Praw Zwierząt, która będzie pozwalała takie normy ustalać i jakoś negocjować, to znaczy żeby rolnicy, producenci w mieli swoją reprezentację, ale żeby były też na tym poziomie administracji instytucje czy osoby, które mogą reprezentować interes zwierząt i walczyć o tym doprowadzenie zwierząt. Okej, okay, to żeby to teraz zebrać, wspomniałeś tak, zakaz hodowli zwierząt na futra, tak. wspomniałeś o tym, żeby powstała instytucja rzecznika tak. na zwierząt. Czy w jakichś państwach istnieje takie, takie taka, rowa tak, taka instytucja, taka rola funkcja? Tak, dokładnie takie instytucje podobne funkcjonują już w wielu innych krajach. W Polsce jest też jest pewien czas, yy, że jednej rządu funkcjonowała działalność stanowiska które w, miejscu, w I trzecia rzecz to była powołanie niezależnej instytucji, która by mogła kontrolować działalność yy, tak ferm, na fermach, tak to, co się dzieje od strony dobrostanu zwierząt, jako postulat. Tak, ewentualnie jakaś głęboka reforma tej sytuacji, która jest zbyt zbyt się zbyt, zbyt, zbyt, zbyt. Dziękuję Wam bardzo za to wprowadzenie. Zapraszamy teraz naszych kandydatów. Chciałbym też powiedzieć na samym wstępie, że dzisiejsza debata ma charakter ponadlokalny. Czyli nie zapraszaliśmy tylko kandydatów i kandydatów ze Słupska. Są także osoby z innych regionów, czy z Gdańska, czy ze Szczecina. Więc tak, Pani Ronda szczepińska Prawa i Sprawiedliwość. Pan Radomierz Mełda, Platforma Obywatelska. Pega Nowoczesna i Macie konieczne Maciej Konieczny, Pachnia Razum. Zjednoczona Lewica. Zbawiam jeszcze jedno krzesło. I to było krzesło... Armin. Przepraszam? Armin. Nie, no nie, to żeśmy nie zaprosili. Czy mamy krzeski? Czy mamy tak, Paweł Donajno. Czy jest z nami Paweł Donajno? Nie ma. dotarł, a pomimo tego, że był potwierdzony. No cóż, ale mamy tak czy inaczej, myślę, bardzo sympatyczną reprezentację istotnych ugrupowań, które, mam nadzieję, będziemy mogli teraz, tych naszych przedstawicieli, z którymi się spotykamy, będziemy mogli przepytać w kwestii praw zwierząt, w kwestiach różnych. Yy, proszę państwa, zacząłbym od y, takiego krótkiego, takiej krótkiej serii y, podstawowych pytań. To, co się pojawia bardzo często w kwestii praw zwierząt, to jest właśnie ta możliwość wprowadzenia zakazu ładowych na futro. Dzisiaj jest w Sejmie już teraz projekt obywatelski, ponad 200 tysięcy podpisów i w nim jest ta właśnie kluczowa linijka, że zabranie się w zwierząt celem pozyskiwania futer. Co Państwo o tym sądzą? Czy taki zakaz powinien w Polsce obowiązywać? Może spróbujemy najpierw w tej kolejności. Radomierz Platforma Obywatelska. Moja odpowiedź będzie prosta, to zbędny luksus jestem absolutnie za, za razem. Dziękuję bardzo. Pani Jolantą Myślę, że tutaj my chyba będą podobne odpowiedzi. Ja może tylko wspomnę Państwu, że jestem członkiem parlamentarnego zespołu przyjaciół. Tak. A, a to też zobowiązuje. Zobowiązuje do, do pracy nad rozwiązaniami ustawowymi które by te prawa w jakiś sposób zabezpieczały. Różnie to oczywiście bywa. Ten parlamentarny zespół liczy bardzo wielu posłów z różnych opcji politycznych, ale muszę Państwu powiedzieć, że wyjątkowo, wyjątkowo jesteśmy zgodni z zespołem i wszelkie sprawy dotyczące ochrony praw zwierząt ponad jego podziałami zostają. Przez nas, przez nas tam procedowane i w głosowaniu posłowie tego zespołu no dają, dają świadectwo i znak, swoich, swoich, swoich przekonań. To jest bardzo oczywiste. Natomiast na to pytanie, które Pan, pan zadał, oczywiście, że jestem przeciwniczką hodowli zwierząt wtórkowych. Żyjemy w takich czasach, w których mamy wszystkie inne, różne materiały. Nie ma takiej potrzeby, absolutnie, żeby ubierać się w futra zwierząt, które, które po prostu są no, zielone z nich, to jest raz. I Myślę, że należy, ale też to jest potrzebna świadomość, którą Państwo i wszystkie organizacje obrony zwierząt robicie, żeby tego, tego po prostu nie czynić. dziękuję. Dziękuję również. Ewa ja Ridel. Ja witam Państwa. Oczywiście za hodowli tak jak Pani tutaj wspomniała, jest mnóstwo materiałów nowoczesnych, które przypominają futro. jeżeli ktoś tak marzy, żeby nosić takie to, to jak najbardziej sztuczne futro. Szczególnie, że jest yy, szkolenie społeczne do tego, żebyśmy ten zakaz uchwalili, jeżeli się da. Yy, sporo, yy, I sporo, w całej Polsce jest yy, mnóstwo, mnóstwo protestów mieszkańców przeciwko hodowlom i no i lisów. Dziękuję bardzo. Maciej, Witam serdecznie. Ja może nie będę mówił o tym, co ja a więc ja to co razem, bo myślę, że to jest istotniejsze, a Partia Razem w swoim stanowisku współtworzonym zresztą e, z pomocą otwartych klatek, jednoznacznie opowiada się za zakazem hodowli zwierząt na futro. I myślę, że tutaj jest to kluczowe, żeby e, właśnie to nie było takiego gesta w Sejmie wielbicieli e, zwierząt, które jest przykryte przez dużo większe, środowisko chociażby myśliwych, tylko żeby spoglądać w programy partii stanowiska, nieprzypadkowo stanowisko zwierząt <coughs> było jednym z pierwszych przyjętych przez razem e, i e, tam jest między innymi o zakazie hodowli zwierząt fotkowych. Ja Dopytam jeszcze, bo ja z tego co pamiętam, to ten stopniowo wprowadzenie zakazu. Z krótkim okresem przejściowym. Ten okres nie musi być długi, bo nie jest to szczęśliwie, jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt wtedy, to nie jest. Eee, przemysł, który na przykład dotyczy nie bardzo dużo ludzi, tak? że to jest jakaś jednoznaczna jak sprawa, że to są ogromne koszty społeczne, czy to ekologiczne, czy to ze względu na komfort życia, ze względu na skrót nie wspominać już tego samego, oczywiście, ekstremalnego cierpienia zwierząt. Ale nie ma zamknięcie, nie będzie bardzo kosztowne ze względu na utratę pracy, bo tam właściwie pracuje niedużo osób, zyskują ogromne zyski przedsiębiorstwa, ale gdyby, to nic jak z że jak gdyby, zamknięcie kopalni to jest ogromny kryzys społeczny i że tutaj faktycznie ten ciężar jest, jest duży. To chodzi tylko o krótki okres przejściowy, który sprawi, że, że, że, że, że nie będzie się to odbywało z jakimś niepotrzebnym cierpieniem do ludzi. Adam Ostolskie, Lewica. Jestem za całkowitym zakazem hodowli zwierząt na futra. To jest również jeden z elementów mojej kampanii wyborczej. W województwie zachodnio-pomorskim, właściwie w każdej wiosce, jest sklep kościół fermanorek. Więc temat nie dotyczy tylko osób, które są miłośnikami zwierząt, ale to jest bardzo dobry temat do tego, żeby prawa zwierząt włączyć w szerszy sojusz. Właściwie wszędzie, gdzie jest fermanolek oprócz uciążliwości y, środowiskowych, oprócz odorów, oprócz mógł, oprócz ptactwa. Y, y, ludzie doświadczają bardzo wielu uciążliwości. Tak nie trzeba tłumaczyć ludziom, co to jest gatunek inwazyjny. Oni doskonale wiedzą to w swoim y, codziennym życiu. Ale to jest też ogromny problem z demokracją, bo są takie samorządy, które próbują y, łamić mieszkańców od tych uciążliwych inwestycji. To nie tylko pewne są, to jest to suszarnie, skup, czy garbarnie, kwalifikowane zresztą jako działalność rolnicza a nie gospodarcza, ale są też tacy wójtowie czy burmistrzowie, którzy sprzyjają temu biznesowi i to rodzi bardzo poważne podejrzenia o jakąś korupcję, przekupstwo, o różne matactwa też przy wyborach. Dużo takich historii się nasłuchałem na zebraniach wiejskich w moim powiecie, czy w moim okręgu, więc zakaz hodowli zwierząt na futra, to jest myślę taki postulat, który naprawdę mogliby poprzeć także ludzie, którzy na co dzień nie przejęliby się bardzo losem zwierząt, ale widzą, jak bardzo uciążliwa jest taka hodowla nie tylko ekologicznie, czy w życiu codziennym, ale także, jak niszczy po prostu tkankę społeczną, jak niszczy, niszczy struktury lokalnej demokracji. Dziękuję bardzo. Ja bym jeszcze tylko, zanim Pani oddam głos, chciałbym dopytać, co się stało z programem Zjednoczonej Lewicy, że tam tego nie ma. Nie mogę nie dopytać, bo wiem, że z zieloni rzeczywiście popierają nie zakazu. A co ze Zjednoczoną Lewicą w takim razie? W ramach Zjednoczonej Lewicy mamy program, który jest pewnym kompromisem. Cały rozdział o prawa zwierząt my zaproponowaliśmy jako partia zieloni. Jeśli chodzi o hodowlę na futra, to jest tam napis o podnoszeniu standardów trzymania zwierząt do poziomu europejskiego. Podkreślam europejskiego, a nie unijnego. Tu nie chodzi o unijne minimum, tylko chodzi o wysokie europejskie standardy, które funkcjonują w Holandii, Danii czy Szwajcarii. I to jest także efekt moich rozmów z mieszkańcami tych obszarów, gdzie są fermy Norek. Oni nie zawsze wierzą głównie Norek, jest trochę terminów w Zawodniach Pomorskim, ale dużo i tak naprawdę nie wiadomo ile, bo Inspekcja weterynaryjna nie dostarcza takich informacji. Oni wiedzą, że taki całkowity zakaz to może być utopijny postulat, ale to sami podsuwają, jak inne rzeczy, które można by zrobić, żeby ten biznes nie był taki opłacalny. I my wiemy, że ci inwestorzy, bo to bardzo często są inwestorzy z Holandii czy z Danii, oni właśnie dlatego przenieśli się do Polski, gdzie notabene bardzo mało osób pracuje z lokalnych mieszkańców. To nie jest lokalny rynek pracy, tam pojedyncze jednostki zatrudniają się na terenie norek czy w takiej suszarni albo garbarni. Najczęściej to jest, jak mówią lokalni, siła robocza z Ukrainy, czyli po prostu imigranci, którzy są w stanie zaakceptować naprawdę podłe płace za bardzo trudną też dla nich pracę. Więc sami podsuwają takie rozwiązania. Jednym z tych rozwiązań jest takie podniesienie standardów trzymania zwierząt, żeby to przestało być opłacalne. I na przykład to dostarcza bardzo dobrych wskazówek, jeśli chodzi o taki poziom przestrzeni życiowej dla norki, ale też prawa dostępu do wody, bo musimy pamiętać, że norka jest zwierzęciem wodnolodowym i potrzebuje się czasem wykąpać. Więc jeśli byśmy zagwarantowali ustawowo norce taką możliwość kąpieli, to być może taki kapitalista, który próbuje sobie akumulować kapitał na, na produkcji futer, dwa razy się zastanowi, zanim otworzy tego rodzaju biznes. Dziękuję bardzo. Pani Joanna Szczuklińska. Oczywiście zgadzam z, z tym, co tutaj powiedziałem przedmocno, ale taki gorący apel. Żebyśmy w tym naszym debacie jednak tematów światopoglądowych tego nie usłyszałem, nawet no, to może a ja mi przeleciało. No ale... bo to zajmijmy się tym tematem, zaproszeni. Natomiast chcę powiedzieć Państwu, że presja społeczna ma sens, ma, ma ogromny sens. To by się wydawało, że, że, że niekoniecznie, a jednak to też było widoczne przy okazji na debaty na przykład nad uwoją wirtualność, na prawda, a która doprowadziła do tego, że. Tam faktycznie Sejm posłowie, posłowie w tą i, i bardzo wielu widziało, nad czym głosuje, więc, więc to jest bardzo istotna sprawa i, i tutaj też rola właśnie wszystkich organizacji może samorządów To ja może panią posłom jednak uspokoję, ja nie podnosiłem tematu samorządu, przepraszam, światopoglądowych, już teraz nie wiem o czym pani pół. Powiedziałem, że w każdej wiosce jest sklep kościół i chorobanowek. Oczywiście sklep jest potrzebny i kościół też jest potrzebny. W są ludzie, którzy tam uczęszczają, natomiast ale zdecydowanie nie jest potrzebny. Tutaj zapowiedzę. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy może ktoś z Państwa chciałby skomentować, skoro mamy taką zgodę z przedstawicieli tylu ugrupowań, e, jak to jest możliwe, że ten zakaz jeszcze nie został wprowadzony? Co się dzieje w Platformie, że przechodzi. Przechodzino? Radomir czy może chciałby Pan... Mogę odpowiedzieć w taki sposób, brakuje mi w platformie. Czy brakuje mi wrażliwości, którą reprezentuje Prezydent Biedroń, nie tylko w sprawach dotyczących wrażliwości wobec zwierząt, ale w w sprawach społecznych. To jest chyba w ogóle problem dużych partii. Pani Poseł Szczytnińska na ustawę w zakazie boju rytualnego, notabene problem światopoglądowy drobny. Pani Marcia była przecież przeciwko temu zakazowi, jeśli si dobrze pamiętam. Nie, Czy Znaczy oni jednoznacznie popierali nie. zakaz. Pani posłanka tak. była jedną z tych, które przede wszystkim. Przepraszam. przepraszam. przepraszam. To platforma była <grym wierza> przeciw. Ale też... <grym zresztą> no. to też. Ten serwis? Ostatecznie, ostatecznie. często zmierza w zależności do tego, no. mam Pani posłanka nie. walczyła o to właśnie. Zatem doskonale widać, że brakuje im w tym parlamencie, brakuje im w Platformie Obywatelskiej. Ja muszę ich uczyć tej wrażliwości, e, którą, o dziwo, e, posiadło e, sprawiedliwość. Dziękujemy za ten komentarz. E, proszę bardzo. Maciej, konieczny raz. A propos tego pytania, co się dzieje? Ja mam wrażenie, że to za dużo mówimy o wrażliwości, bo tak naprawdę z każdego ugrupowania. Można wyciągnąć parę osób, które e, w tym temat leczy na sercu, które są wrażliwe i tutaj właśnie to jest coś, co ja podzielam w otwartych klatkach. Że to, są, to jest organizacja, która przeszła od takiego dawania znaczy, się, która niepoczęto te o prawa zwierząt, tak jak ja już widziałem lata wcześniej, e, przez organizacje pozarządowe i jakieś rządowe inicjatywy e, prowadzona bo jest takiej pozycji etycznej i świadectwa. Że, że o to nie zgadzamy się, o to dzieje się zło, dzieje się krzywda i to jest szlachetne, ale to jest jak gdyby taki, jak indywidualna ekspresja niezgody, tak? A to, co robią faktyklanty, to jest właśnie takie przejście do odpowiedzialności za efekt polityczny. Za efekt polityczny tego, co robimy, naszych działań, czyli rozliczamy się nie z tego, jak jesteśmy fajni, ale z tego, czy faktycznie ograniczyliśmy sumę cierpienia. I może warto by też partie i polityków nie rozliczać z tego, jak działalność polityczna w ramach ich partii, ich, ich organizacji doprowadza właśnie do, do, do pozytywnych zmian. I stąd ja mam pewne wątpliwości, bo nie, też podejrzewam, że nie jest kwestia właściwości tylko interesów. To znaczy, jak po drugiej stronie stoi, stoją lobby przemysłowe, które zarabiają grube miliony na, na, na, na firmach nowych. To jest sytuacja, w której Trzeba czegoś więcej. Trzeba ruchu, który nie jest w stanie się postawić, ruchu, który sam w sobie, jak gdyby, te postulaty i, i który, nie jest, który nie jest infiltrowany przez przed problemy złożonymi odbystów i mam wrażenie, że w tym typu kłopot obecnych postawę, jeżeli chodzi o te duże partie obecne. Okay, dziękuję bardzo. pani Dlatego właśnie nowe partie, plastyczne partie, które zmieniają swój program ja właśnie w, w, w nowoczesnej Szkandal Petrolu zgłosiłam sama postulaty dotyczące m.in. zakazu hodowli zwierząt rykowych i e, nie chciałam dzisiaj mówić, ponieważ to się ogłasza program i każdą zmianę, tak? ale dlaczego, dlatego tutaj się. nie dlatego, że ja osobiście mam takie poglądy i tak nie wybrałam, ale dlatego, że mam na to zgodę, i, i jest plan, bardzo szczegółowy. dzisiaj nie mogę jakby powiedzieć kolejnym punktu, dlatego, że to się inaczej troszkę robi, ale to nie chodzi o osobistą podstawę. Zawsze w każdej partii można znaleźć takie osoby, które mówią o wrażliwości, o dzielniki zwierząt, ale to ma rację, tu chodzi o tą skuteczność, o tą przyszłą skuteczność i ja tutaj właśnie stoję jako przedstawicielka partii Nowoczesna Rzecz Petru, a nie z ja, wami tak, tak. Czyli rozumiem, że Nowoczesna ja Rzecz Petru zamierza ogłosić swój program w kwestii zwierząt? Tak, jest taki pan. Dobrze, dziękuję bardzo. Przejdźmy do następnego pytania. Parę zagadnień chciałbym poruszyć na wstępie. Mamy także przeznaczony czas na pytania i komentarze z sali. To wszystko jest jak najbardziej w planie. Ale chciałbym szybciutko jeszcze właśnie poznać państwa opinię na ten temat, powiedzmy, słuski, tak? Czyli yy, trzymanie zwierząt w tak? Bo to wciąż jest dozwolone w Polsce. Są państwa w Europie, które już taki zakaz wprowadziły. Czy uważają Państwo, że jest to potrzebne, może to teraz od tej strony Pan Wyspolski i Oczywiście, że to jest niepotrzebne. Zresztą ten temat budzi we mnie dużo nostalgię, bo właśnie od demonstracji pod cyrkiem zaczęła się moja działalność aktywisty 22 lata temu. Pierwszy raz w życiu w ręką megafon krzycząc cyrkiem śmiesznie dla zwierząt. Z całą pewnością uważam, że to jest, hmm, cyrk może się oddać bez zwierząt. Cyrk tak? może być zabawny, może być pouczający, może być fajnym przeżyciem bez trzymania zwierząt. Okay, dziękuję bardzo. Panie Konieczny, To jest już zupełnie opisa sprawa, to nie ma nawet przeciwstawnej wartości. To jest po prostu bezsensowne cierpienie zwierząt, którego można uniknąć bez żadnych postępów. Więc ten zakaz powinien po prostu wejść. To również rzeczywiście ze stanowisko prac partii razem. Dziękuję bardzo. Ale idę... no, ja wszystko, oczywiście jeszcze tego programu nie te musi jest... mhm, Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Radna Szczepisko. Nie ma żadnych wątpliwości, ponieważ różnicę tutaj z Panem Prezydentem w jedaniu w różnych sprawach. Natomiast ta decyzja, która mnie on mówiła tutaj przybycie cyklów ze zwierzętami, to bardzo mnie ucieszyła i uważam, że w tym kierunku powinniśmy mi się, ale też powiem, że nie tylko inne, nie, nie tylko inne kraje również miasta, miastach, więcej miast w Polsce ogłasza tego typu decyzje, ale to oczywiście się dzieje po, po manifestacjach czy demokracjach. Już, już myślę, że ta świadomość jest tak ta duża, że wiadomo jest, że zjednacy niestety oddawane są cierpieni, poddawane są. Ani, ani nie budzi żadnej radości. Absolutnie, żadnych zwierząt. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Dzisiaj najpiękniejsze światowe cyrki obchodzą się bez zwierząt. Pełna zgoda. Poza tym wydaje mi się, że ten cyrk klasyczny, którego znamy, którego pamiętamy z dzieciństwa, on i tak nie je. Czy on przestaje, być, on przestaje być potrzebny. Właściwie dzisiaj do dużych miast cyrki nie przyjeżdżają, proszę zauważyć. E, inne rozrywki, e, internet, telewizja jakkolwiek by nie oceniać, ale inne, inne wydarzenia miejskie przyciągają znacznie, znacznie większe e, ilości publiczności niż cyrku. Natomiast to wydaje mi się, że chyba nie ma sporu zwierzęta w cyrku nie. Mhm. Dobrze, dziękuję bardzo. Zastanawiam mnie jeszcze taka kwestia, bo wiemy o tym, że zwierzęta hodowane na futra są trzymane w małych latach, te warunki y, są okrójne, mówiąc y, krótko, ale y, czy uważają Państwo, że należy poprawić także warunki hodowli innych zwierząt, takich jak kury, jak świnie, jak krowy, czy coś w tej kwestii Państwo proponowali, że można to było zrobić? Może pani Jolanta Szczypińska by chciała robić? Oczywiście, że jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Na mnie osobiście również bym był w targi To, co wytaną mi to w jaki sposób są traktowane konie, które prowadzi się na rzecz czy sprzedali. O tym doskonale wszyscy wiedzą, służby są nie są widoczne. Nie jest przestrzegane jest prawo. Jeszcze, jeszcze, ty, ja ciągle powtarzam, że najlepsze jak rozwiązania obstawowe nie zastąpią stopnia uświadomienia społeczeństwa, że to jest złe, że nie wolno przykuwać, nie powinno się przykuwać do głów, bo to te akcja łańcuchy kilka lat temu sama nie udział są że czy, czy, czy się również to, to w jakiś sposób do tego a, przy, przyłączy i, i, i, i, że, i że będzie, to, będzie taki, taki sygnał no, dla ludzi. No, może bo może tak było. Ale tego typu sygnałów powinno być w szczególnym takim skoczecie, gdzie jakby, jakby sygnał, to, to zwierzę jest traktowane a, jako, jako, jako no, no, gorsze, tak, jako, jako i że to jest przyzwolenie. No. Dużo osób nie ma świadomości, że zwierzę nie jest rzeczą, że, że zwierzę nie tak czuje I, i, i to się powinno powoli zmieniać. Ale ja sądzę, że, że, że powinno to się robić w taki sposób może nie jakiś agresywny, ale, ale świadomość szkoleń również przez zajęcia czy w szkole, poprzez wprowadzenie młodzież, młodzieży. Są to tematyka to, to, dużo, to, dużo, to dużo daje, ale też sądzę, że to, żeby było, gdyby wszystkie organizacje zajmujące się ochroną zwierząt, wspólnie działało. czasami jest tak, że to też obserwowałam, bo, bo Sejma manifestowały organizacje, ale jedną, inna, inna już nie przyszła. No, więc to jest, Zawsze z hodowli na futra, jest cała koalicja e, działająca w tym celu. Chciałbym zapytać w takim razie może Ewa Lider, e, czy coś w sprawie zwierząt hodowanych jeszcze e, przemysłowo, na przykład chów czy jakieś propozycje w tej kwestii może nowoczesna przygotowuje? Nie model praktyczny, ale może powiem teraz koalicja. Od swoim zdaniu. Tak. Zdecydowanie. Wczoraj w e, hodowli e, pewny, i takie końce powodowe. Powiem szczerze, cały czas mam to przed oczami. To jest coś niesamowitego, coś tak okropnego, że nie, nie mogłam uwierzyć. naprawdę, no, ponieważ może nie, nie, nie zajmuję się na co dzień takimi sprawami, więc uderzyło mnie to niesamowicie, te, te zwierzęta leżą w jednej pozycji, tak? są albo w ciąży, albo karmią prosiaki, są ograniczone takimi metalowymi prędami. To jest nie do pomyślenia, że to w ogóle w dzisiejszych czasach jest legalne. Nie mogę w to uwierzyć. Tak? Obejrzewam te zdjęcie, nie są z moimi przynoczami, więc y, trzeba na pewno bardzo wiele zmienić. Tak? My chyba y, mieszczki, miesz, miesz, nie mamy świadomości, trochę naszych dzieci, czyli ta edukacja, jeszcze raz edukacja, jeszcze raz edukacja. Skąd ta żywność i jak to, to, to nasze mięso, które nam się wydaje, o tam mięso, no nie każdy z medytarianinem czy medytarianinem, y, ale, ale aż tak? Proszę Państwa, to, to, to jesteśmy... W, czasach których na takie dzień no, tak zazwyczaj powinno się pozwalać. Tak? Ale ja chciał powiedzieć o dzikich zwierzętach, mówimy tylko o hodowli. Myślę sobie, że. Do myślictwa przejdziemy jeszcze. Tak? tak nie, tak. nie chciałam myśliwskiej, nie, chciałam o czymś Mamy pod Gdańskiem takie miejsce, gdzie się ratuje rehabilituje i rehabilituje dzikie zwierzęta, drobne zwierzęta też, które. Mamy te drogi, te zwierzęta przechodzą przez drogę często i zwyczajnie ranimy oprócz z samochodami ale one również miały miasto jest dla nich przyjazne, ale jest pewno jedzenia mieście, tak? I, I myślę sobie, że też powinniśmy utrzymywać te miejsca, gdzie ratowane są te zwierzęta dzikie i rehabilitowane. To jest jedna z ważnych rzeczy. tylko jedno zdanie bo Pan, to mi się przypomniało. Ja myślę, że też takim wielkim wyzwaniem jest jednak odpowiedni nadzór nad schroniskami nad zwierzętami, nad zwierzętami, tak. bo Państwo wiecie, nad schroniskami zajmują się samorządy, one są odpowiedzialne za utrzymanie tych, tych schronisk, za utrzymanie tych zwierząt. I sytuacja wygląda przeróżnie i niestety w większości przypadków niedobrze. Są to pieniądze, są to środki, które samorząd płaci organizacjom, czy, czy osobom fizycznym, które to schronisko, to schronisko prowadzi, a te osoby czasami trafiają do tego jako czysty biznes. Natomiast zwierzęta absolutnie nie, nie otrzymują tego, tego ten nadzór musi być zwiększony i to jest też, też wielkie wyzwanie mm. dla, dla nas wszystkich. Dobrze, dziękuję bardzo. Mm. Panie koniecznie parcie razem, czy coś które jest w krajach zarządzanych jeszcze można było zrobić? Nie, nie, nie, nie, nie, Tylko to to jest z z tych wielkich zł, ceł wielkich złych rzeczy tego świata, których tak bardzo i tak szybko będziemy się nie pozbędziemy. To jest zło ze względu na ekstremalne i na ogromną skalę cierpienia, ale także w ze względu na stan naszej planety i to, że to jest także sklenie nieekologiczne, także. Produkcja mięsa na tą skalę powoduje też w znacznym stopniu przyczynia się do efektu cieplnego. Ale ja rozmawiam o tym wszystkim także przy okazji tych schronisk, które właśnie jest ciekawa rzecz, w której płaci się za przyjęcie zwierzaka, i. Miał określoną sumę e, i, i później nie bardzo wiadomo, co się z tym zwierzękiem dzieje. To znaczy, im jest w tym schronisku, tym bardziej to jest faktycznie efektywne, ekonomicznie tak wyrażę. Ta. Efektywność ekonomiczna jest, jest jakimś takim e, przewijającym się cały czas elementem i my w swojej stanowisko zaczęliśmy od takiego pierwszego zdania, które mówiło o stymie po stronie słabszych, tych, którzy nie potrafią bronić się sami, których prawo nie chroni wystarczającym stopniem, a więc także zwierząt. I to jest dla mnie super ważne, bo to pokazuje pewien taki uniwersalny, aspekt tej całej, tej całej I jeżeli chodzi o okupów zwierząt, to i standardy tego, pomijając konkretne rozwiązanie, w którym byłoby chociażby wprowadzenie tego inspektora czy rzecznika niezależnego od, od Ministerstwa Rolnictwa, też mamy stanowisko. stanowisku, to nie mam wrażenie, że to jest w szerszym kontekście dyskutowicie pewnej wrażliwości e, albo braku wrażliwości. Znaczy my konkurujemy cierpieniem na rynku międzynarodowym tak naprawdę. Znaczy naszą przewagą konkurencyjną, jeżeli nasz tak patrzymy o to, o, o to hodowlę zwierząt portekowych, to ci biznesmeni z Holandii czy z znali przyjeżdżają do Polski, e, żeby móc tutaj zyskiwać na, na, na cierpieniu tych zwierząt. Jeżeli chodzi na przykład o ubój rytualny. to też był biznes. My nie mamy tutaj rynku dla osób, dla, dla, dla mięsa, za dnianego, zwierząt zadnianych w ten sposób, tak szczególnie obróbny. To także konkurowaliśmy na rynku światowym e, cierpieniem tych zwierząt, tak? Znaczy my pozwaliliśmy na cierpienie, w związku z czym w Polsce opłacał się robić biznes. I to jest tak, że ten brak wrażliwości i solidarności ze słabszymi, czy w ogóle ten brak właściwości na cierpienie, to jest coś, co rozciąga się także na, jeżeli chodzi na przykład o standardy pracy w Polsce jest tak, że my także skonkurujemy niskimi standardami pracy, niskimi standardami płacy. Czyli to jest coś takiego, że, że my wystosujemy dumping, jeżeli chodzi właśnie o jakąś taką troskę i solidarność na każdym poziomie zarabiając na tym w Polsce, tak? Więc to trzeba myśleć systemowo i faktycznie potrzebujemy, to potrzebna jest zmiana taka ogólna jakiegoś paradygmatu gospodarczego, który mamy, który pomyślałby nad czymś może nieco ciekawszym niż tego zaniżanie wszystkich standardów. Pan Amastawski, Zjednoczonej Lewicy. W programie Zjednoczonej Lewicy jest podnoszenie standardów hodowli zwierząt, nie tylko butelkowych. Oczywiście to znaczy mniej w przypadku zwierząt hodowanych na mięso, bo że te standardy są też niższe w innych krajach. I tu szczególnie istotną kwestią jest to, co możemy zrobić z poziomu europejskiego. To znaczy, jak to możemy, ponieważ mamy jednolity europejski rynek i to mięso i tak jest przewożone między poszczególnymi krajami, więc e, tak naprawdę walka o te standardy powinna się toczyć przede wszystkim na poziomie europejskim i e, od czasu do czasu takie próby nowelizacji prawa europejskiego się pojawiają, ale tak się składa, że nasz rząd zawsze to e, Zawsze to blokuje, zawsze mu się nie podoba, na przykład, że kury mają mieć większe klatki. E, to jest bardzo istotny element polityki, który łatwo Przyglądając się tylko temu prawu, które jest wprowadzane w Polskim Parlamencie, łatwo to można przeoczyć, bo to są takie rzeczy, które się dzieją na Komitecie Stałych Przedstawicieli. Tak? Nie, ma, nie przychodzą dziennikarze, nie ma jakiegoś wielkiego zainteresowania, co tam się dzieje. Jakiś urzędnik z ministerstwa coś powie i od tego będzie zależało to, czy te standardy hodowli trzymania zwierząt będą się podnosiły, czy nie. I to jest szalenie ważne, żebyśmy naprawdę mieli pro zwierzęcy i jeszcze ważniejsze pro proeuropejski rząd, który nie boi się regulacji, jakie można tworzyć na poziomie Unii Europejskiej, bo jestem przekonany, że akurat jeśli chodzi o łup przemysłowy na Newstow, to to musi być robione przede wszystkim na poziomie europejskim. Właśnie dlatego, że mamy jednolity rynek i to jest rynek... W przeciwieństwie do futer, to jest rynek europejski, tak? bo futra, wiemy, że eksportujemy z Polski 10 milionów futer rocznie głównie do Chin, A stamtąd wprowadzamy smartfony, tablety, które tam są wytwarzane. To też pokazuje trochę miejsce Polski w globalnym kapitalizmie. Natomiast jeśli chodzi o mięso, to, to jest rynek w dużym stopniu wewnątrz europejski, więc tutaj, yy, mówiąc nieco chłodno i technokratycznie, Standardy produkcji powinny być również ustalane na tych poziomach, bo inaczej to będzie po prostu nieskuteczne. Okay, Dziękuję bardzo. Radom już mam do, do, do, do Ale te kury mają dzisiaj większe klatki jednak. Znaczy coś Krożę się zmienia. Tak, tak, coś męsie, się zmienia. I ma na nas wpływ i to ten wpływ pozytywny. Natomiast ja opowiadam taką historię. Byłem świadkiem 15 lat temu rozmowy wysokiego oficera Komendy Głównej Policji ze swoją córką. Wtedy była jakaś sytuacja związana z, e, głośna medialna, sytuacja związana z tym, że właśnie w jakimś targu koń został zakatowany e, przez, e, przez e, właściciela, oprawcę, tak naprawdę. I ta córka pyta się ojca, Tato, dlaczego twoi ludzie, ludzie nie reagują? Dlaczego jak nic się z tym nie dzieje? E, ten człowiek powiedział: słuchaj. 30-40% moich policjantów regularnie leje swoje żony. Jak ja mam od nich egzekwować wrażliwość stosunku zwierząt, jak to są ludzie, którzy regularnie leją swoje żony, swoje dzieci? Tak? Czyli Na pewno na pewno przez te 15 lat w policji bardzo dużo się zmieniło. Zresztą to, to widać, na każdym. Razie, zmieniło się pokolenie, tak, tak naprawdę. Natomiast problem mentalności sprowadza się do braku, czy, czy niedostatecznej edukacji w szkołach i tylko zresztą w odniesieniu do, do, do tych budowania wrażliwości wobec zwierząt, ale w ogóle budowania empatii, braku dostatecznych kampanii społecznych, dlatego pełen szacun dla otwartych klatek, że działacie skutecznie. A ja bym chciał jeszcze zapytać o taką rzecz. Uważają państwo, że można by było wprowadzić znakowanie mięsa ze względu na to, jak, w jaki sposób zostało wyprodukowane. Dzisiaj wiemy, że na jajkach mamy np. 0, 1, 2, 3, tak? 2 to jest słów klatkowy, 0 to jest słów ekologiczny, 2 to jest słów e, sztukowy, mam nadzieję, że nie pomyliłem, czyli e, w każdym razie czy można by było oznakować mięso Państwa zdaniem w taki sposób, żeby było wiadomo, że na przykład to jest mięso z hodowli przemysłowej, a to jest mięso z takiego chowu, że ta krowa po prostu chodzi po pastwisku, jest karmiona, znaczy jest wypasana po prostu na otwartym powietrzu. Czy uważają Państwo, że takie rozwiązanie mogłoby w Polsce zafunkcjonować, jako znakowanie. Nie mówię jeszcze o podatkach od, od mięsa, ale jako znakowanie. Czy ktoś z Państwa może chciałby zabrać głos? Myślę, że najważniejsze <coughs> byłoby coś innego tak naprawdę. Ważniejsze byłoby odbudowanie więzi między rolnikiem a konsumentem. tak? Bo w tej chwili rolnicy mają dużą trudność z bezpośrednim sprzedawaniem tego, co produkują, to jest dużo bardziej skomplikowane to prawda przy produkcji roślinnej. Wobec produkcja zwierzęca jest nieco te regulacje zostały trochę poluzowane ale generalnie jeśli byśmy wprowadzili możliwość sprzedawania przetworów wytwarzanych przez rolnika na miejscu, ale naprawdę w tej chwili jest tak, że tam nie można dodawać żadnych składników, które nie są wytworzone bezpośrednio przez rolnika i nie może to być sprzedawane w budynkach, w częściach budynku. To wtedy ten rynek, ten, ten, ten rynek, ten rynek spoza pomogu przemysłowego sam by się odtworzył. Natomiast w tej chwili jest, jeśli oczywiście w ogóle o, mówimy o regulacji, o redukcji szkód, redukcji, zmniejszania cierpienia zwierząt towarzyszącego produkcji mięsa. Mówię o tym z pewnym zakłopotaniem jednak, będąc od 25 lat wegetarianem, o tym jak regulować produkcję mięsa, ale no myślę, że tak. Jakbym pomyślał o tym, w jaki sposób umożliwić tym, którzy chcą być bardziej wrażliwi na to, w jakich warunkach mięso zostało, jak były trzymane zwierzęta, z których mięso spożywa, to bym właśnie popracował nad odbudową dostępu rolników do lokalnych rynków żywnościowych. I czy ktoś z Państwa chciałby skomentować? Jeszcze Maciek ma jeszcze... ja Mam problem z rozwiązaniem jeden, to znaczy mięso z chowu takiego bardziej etycznego byłoby dużo, dużo droższe, tak? Czyli mamy sytuację, w której to jest jakieś takie znakowanie, byłoby tak naprawdę, znaczy w większości nie byłoby stać na etyczne chowanie mięsa. I to by było, ja mam taki problem, w tym momencie osoba niezamożna, nie dość, żeby była wciąż to samo mięso, to jeszcze byłaby tą złą, która, e, którą, którą nie stać na wykonanie etycznego wyboru. By więc dla mnie, ja mam ten problem. Ee, że, że faktycznie mięso, to jest w ogóle problem z produkcją mięsa przemysłowego, że my się przyzwyczaliśmy do jedzenia produkcji ogromnej ilości mięsa, która to produkcja w tej skali nie byłaby możliwa przy zachowaniu jakichś elementarnych, humanitarnych standardów, nawet sprzed i różnander, tak? Kiedy jednak to było, więc myślę, że trzeba jednak iść w kierunku ograniczenia spożycia mięsa w ogóle, stąd jak ja zresztą my w Partii razem strasznie mam skręć swoje podatki, jak słyszymy od razu się rano, ja więc e, tak opodatkowanie produkcji mięsa byłoby lepsze rozwiązania. Okay, Mówiąc, nie widzę tutaj dobrego rozwiązania, bo tak jak znaczyć możemy, tak jak i jajka, tylko musimy mieć świadomość, nie <śmiech> się w Polsce zarabia i tak naprawdę nie wiem, jaki jest zbyt tych jajek, które mają... Yy, yy, Największeści słuchają się trójek, czyli to jest, Słuchajcie, słuchajcie na nasze społeczeństwo nie jest w bokach tak? sobie tutaj z koleżanką, drodze z Gdańska, z Aronią która siedzi tutaj na widowni. I myślałyśmy sobie, jak jest wśród jakichś znajomych, jak to jest z kupowaniem jajek czy, czy mięsa. I niestety bardzo często jest tak, że, że... no jest jestem społeczna, proszę Państwa, mam troje dzieci, tak? U nas tych jajek idzie naprawdę, nie, nie powiem Państwu, że ja kupuję ekologicznie, bo mi na nią zwyczajnie nie stać. Zwyczajnie mnie nie stać. też powiem szczerze, mam poczucie winy. Co, co niczego nie zmienia, oczywiście. Co niczego nie zmienia. Trzeba by się zastanowić, jak zrobić, żeby zuregulowania, które by spowodowały, żeby tą żywność etyczną opłacało się hodować, żeby nie było tylko ekskluzji. Okej. Okay. Tak? A ja mam tutaj, dobrze, jeszcze tutaj rodomiejszy kytek, no, tak, tak, i... Pani to. Pani tutaj dla bardzo ważnego programu, bo tutaj może się znakować, czy nie znakować, ale przecież sobie zdajemy sprawę, że, że Do żywności, tylko dlatego, że, że, że, że, że, że to jest hodowane no, no, w sposób etyczny. To, no, edyczyny, czy, czy to, to, to trzeba najpierw rozwiązać problem ubóstwa um, um, w Polsce i, i, i, i, i tak powiem, no, no, często rodzin czy dzieci tutaj nie dojadają. To jest, to jest najważniejsza sprawa. Potem, oczywiście, można iść dalej w tym kierunku, bo żywność ekologiczna bardzo, bardzo dobrze, ale jednak jest droga. Jednak faktycznie jest, no, I chociaż nie zawsze ona no, też jest ekologiczna. Trzeba też na to zwrócić uwagę, że w wielu sklepach podawane są produkty, które nie są ekologiczne, ale są oznaczone jako ekologiczne. I my mamy nie są oznaczone, to mówię. No niekoniecznie, niekoniecznie. Sama, jest, sama się, sama się spotkałam z, z taką sytuacją, że, że, że tak, że tak niestety, niestety nie jest. No ale na pewno, na pewno na to, jest to jeszcze ograniczenie mięsa spożywane. no tutaj już każdy, każdy może sobie dokonać wyboru. Myślę, że też nie, nie, nie można jakby narzucać nikomu. Jeżeli jeszcze jesz, to jest coś gorsze, a jeżeli nie jeszcze coś lepsze, tak, tak nie można. A, e, sądzę, że e, każdy dokona wyboru. Również edukacja czy świadomość też, też w pewnym, w pewnym momencie na to pozwoli, ale, ale nie bo, no, jakby, bo wiele, wiele też, hmm, spotkałam się z takimi, z takimi opiniami, że wiele osób, jakby troszkę z Bogu stoi poza działalnością, dla dla zwierząt, hmm, ponieważ my no, że narzucacie wegetarianizm czy weganizm w taki sposób dosyć, dosyć ostry. Oczywiście jest promowanie, to, to bardzo ważne, ale ale sądzę, że, że, że, że również należało powoli do tego. Dziękuję bardzo. Ja w przeciwieństwie do kolegi z partii razem nie lubię słowa podatki i raczej szukając, jeśli mielibyśmy szukać takich systemowych rozwiązań, to wolno by myśleć w taki sposób, jak zwolnić z podatków czy pomóc hodowcom zwierząt, którzy decydują się na hodowlę humanitarne. Natomiast nie dowalać innym producentom podatki, bo tak naprawdę zapłacą ci, ci niezamożni, o których tak bardzo się troszczycie, a przy, przy braku zmiany mentalności e, żywieniowej czy, czy, czy, czy e, zwyczajów żywieniowych, no to no jest tutaj gdzieś jakaś duża sprzeczność. Krótkie adwokatem będzie No Nie wracamy do tych e, fremów Tutaj nie jest, i, jest kwestia ważności, tego interesu ekonomicznego. Opłaca się zbijać kasy na cierpieniu w Polsce. Ale tutaj chyba wszyscy... Tak. I teraz jest tak. Nie, nie można, że nie jest tak. W tym momencie, że ja słyszę, że nie można jednym przedsiębiorcom dowalić podatku, bo, bo wszyscy będziemy cierpieć. To tak nie działa. W sensie my w tym momencie konkurujemy niskimi standardami. I teraz albo będziemy na wszystkich poziomach konkurować niskimi standardami i dbać się o to, żeby ci przedsiębiorcy, którzy konkurują niskimi płacami, cierpieniem zwierzą, ich standardami ekologicznymi nam nie uciekli, to nigdy z tych płat nie będziemy. Dlatego musimy iść w stronę rozwiniętego państwa, które nie boi się stawiać warunków, wymagać i przekierowywać tą gospodarkę na w stronę innowacyjnej, solidarnej, a nie tylko opartej na dumpingu wszystkiego właściwie. Ale, ale pan nie dowali podatkami tym biednym przedsiębiorcom, pan dowali podatkami konsumentom, bo każdy przedsiębiorca przerzuci koszty na konsumenta. Taka jest Takie jest, jest, tak tak jest, tak. jest racjonalne zachowanie przedsiębiorcy, wie bo sam nie jestem. Jest w polskim przedsiębiorcy najwidoczniej. Eee, sytuacja wygląda tak, że w momencie, w którym e, nie najlepiej, prawdę powiedziawszy, biorąc pod uwagę to o czym powiedziałem, te rzeczy jakoś inaczej działają w państwach rozwiniętych, gdzie możliwe jest i wymaganie określonych standardów humanitarnego traktowania, traktowania zwierząt, jak i opodatkowanie przedsiębiorstw w stopniu, który sprawia, że ogromne zyski, które często i tak wypracowują pomimo tych standardów... E częściowo przechodziły na, na pokrycie kosztów i działalności, bo to jest tak, że przedsiębiorca nie wypracowuje tej wartości sam, ale w oparciu o lokalne środowisko, wyedukowane kadry, lokalną infrastrukturę i teraz my mamy sytuację, w której wszystkie koszty właściwie pokrywane są zewnętrznie, raz jeszcze fermenorek, przez lokalne środowisko, przez lokalną gminę, przez, przez mieszkańców, przez pracowników, przez, e, przez otoczenie, a wszystkie zyski zgadnia przedsiębiorca, tak? No to jest... Zasadniczo trochę myślenie Republiki Bananowej, a nie rozwijającego ja, ja bym prosił, żeby nie wracać do tych e, zwierząt futerkowych, futerkowych, bo tutaj jesteśmy zgodni. Natomiast kilogram e, e, kurczaka we Francji kosztuje 12 czy 14 euro. A więc co z tego, że opodatkujemy przedsiębiorcę? Proszę mi wierzyć, mechanizm jest bardzo prosty. Te koszty zostaną przerzucone na konsumenta. Ja bym chciał zapytać Państwa w takim razie o taką rzecz, bo mam wrażenie, że z tej dyskusji wynika, że jedzenie mięsa i jajek w dużych ilościach jest raz, że normalne, a dwa, że jest jakoś pożądane. Czy rzeczywiście jest tak, że ta dieta wysoko mięsna jest czymś zdrowym? Tak? Bo pamiętam kampanię Pin LEGO, a może kampania powinna być jakąś inną? To jest też odpowiedź na to, co by się mogła ja zdać, czyli rz... daj mu uczeków droższy. Ja, ja teraz panu odpowiem, że ja piję leko, nie daję fila, bo ja bez mleka, to, to jest zwane urlana, ale to jest jakby moje, bo mój wybór i widocznie i, i mojego organizmu potrzebuję. No. no tak, tak, tak, tak, to, tak to wygląda. I Nie chciałam, żeby ktoś nie narzucał, że, że ja mam nie pić mleka, czy leć mi i jaj, czy, czy nie jeść za to, kiedy mam ochotę. No to by na unikał mnie ale wtedy, kiedy, kiedy mam ochotę, no to, no, to, no to będę je spożywać. Więc czy jest potrzebne? A, e, e, w, tej, w tej sytuacji, w, w, w dzisiaj, e, różnie, różnie, różnie możemy to interpretować, natomiast na pewno wiecie, e, młodzie, osób, które wracają, czy dzieci, na pewno w takim momencie jest są potrzebne. Więc można to oczywiście zastępować różnymi innymi... E, środkami, które są dostępne, ale one są z kolei, z kolei też czasami droższe i trudniej, i gdzieś to zrobić. Ale jeszcze raz powtarzam, sądzę, że to jest wybór nas wszystkich, czy jemy mięso, czy nie jemy mięsa, czy wiemy jemy czy nie wiemy, czy jemy te jaja, czy nie. I, I niezależnie od naszego stosunku do, do zwierząt. Jeszcze raz powtarzam, nie jestem. A nie vegetariarką, ale też nie jestem, też wielką rolniczką Okej, okay. ode mnie tylko jedno słowo jeszcze, zanim oddam głos dalej. Z tego, co się orientuje wielu dietetyków uważa po prostu, że dieta roślinna jest pełnowartościowa, zarówno dla dzieci z kobietami w ciąży, wyłącznie. Ewa Lider, proszę bardzo. Ja proszę Państwa myślę, że edukacją możemy wiele zmienić, bo nie oszukuję się jeszcze niedawno, mówiło się w pierwszej. To ryb trzeba było no namawiać, takie było brzydkie powiedzenie, nie wiem, którzy, może publicznie, które powtarzał mój tata. I teraz ryby są przecież wobec, uznawane za bardzo zdrowe. Chociaż to też różnie bywa. Teraz je kodowe są, zanieczyszczone, tak gdzieś tam. Ale myślę, że edukacja, i edukacja, myślę, że oczywistością jest to jest zwiększenie roślin. W żywności jest zdrowe dla organizmu i jest potwierdzone naukowe, czyli może żadnych badań yy, yy, przypominać, ale jest to również zdrowe dla naszej planety. Im mniej hodowli zwierząt na mięso, yy, tym lepiej dla naszej planety. Dziękuję bardzo. W tej części jeszcze jedno krótkie pytanie chciałbym zadać naszym gościom, a potem przejdziemy już do pytań z sali. Zaczął może od tej strony Adam Astolski. Czy myśliwstwo dla rozrywki to jest dobry pomysł? I czy może Zjednoczona Lewica proponuje jakieś zmiany w obowiązującym prawie łowieckim? Myśliwstwo dla rozrywki to nie jest dobry pomysł. Ale jeśli chodzi o program Zjednoczonej Dewicy, to zapis dotyczący zmian w Prawie Łowieckim dotyczy jedynie zapobiegania czy ochrony dzieci przed obserwowaniem okrucieństwa wobec zwierząt na polowaniach. Jako Zieloni chcielibyśmy dużo ambitniejszych zmian, zmian w Prawie, zmian w Prawie Łowieckim. Myślę, że całkowity zakaz udziału dzieci w polowaniach byłby prawniejszy niż zakaz udziału tylko w tych częściach, które związane są z okrucieństwem wobec zwierząt. Zdecydowanie, zdecydowanie ważne jest też dla większego bezpieczeństwa ludzi, tak przez zwiększenie odległości od budynków, przy której, której można, można polować, też pełne wdrożenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyznaczania obwodów Tak, Jest dużo rzeczy, które w, w, w przypadku polowania należy zrobić. Dla mnie najważniejszą taką kwestią e, i prawdę nie rozumiem czemu, e, czemu to jest takie trudne w naszym parlamencie to jest zakaz torowania, czyli e, zakaz e, uczenia, e, szkolenia psów myśliwskich na po prostu biednych zwierzętach, które są trzymane w jakieś noże e, właściwie bezbromne zupełnie. Stanowisko w tej sprawie, zajęliśmy już dwa lata temu i wydawało się, że to jest tak oczywista sprawa, jak się zobaczyć takiego zaszczutego lisa, że trudno sobie wyobrazić, że jakiś poseł mógłby nie podnieść ręki za takim zakazem. Ja. Więc y, tu jest cały obszar, y, ale jest coś jeszcze więcej niż te konkretne sprawy, które trzeba zmienić w prawie łowieckim. To jest, y, trzeba zmienić to, kto to prawo tworzy, tak? bo jeśli Reforma Prawa Łubieckiego przygotowuje komisja, w w 90% składa się z myśliwych. To coś, co jest nie tak. Ja uważam, że oczywiście myśli powinni być częścią tego procesu. Tak nie można ludzi, którzy, których dotyczy taka organizacja zupełnie wyłączać z jej współtworzenia, ale nie mogą aż tak im dominować, no, to jest coś nienormalnego. To jest absolutnie sprzeczne z takim duchem demokratycznego państwa prawa. Także jakaś grupa sama dla siebie De facto tworzy reguły i robi to tak nieudolnie, jak się teraz okazuje, że nie była w stanie ich wytworzyć. Mamy taką zabawną sytuację, być może Państwo słyszeli, że nie udało się, ponieważ myśliwi chcieli tak dużo od tej nowelizacji, to nie udało się jej wprowadzić w terminie i być może od stycznia, przez jakiś czas, przynajmniej nie będzie polował w ogóle. To jest dobra wiadomość, oczywiście. Ale obawiam się, że ten szczęśliwy, szczęśliwy zbieg okoliczności nie utrzyma się w ogóle myśliwskie w przyszłym Sejmie pewnie jednak znowelizuje prawo łowieckie w taki sposób, żeby móc znowu polować. Bardzo ważną rzeczą jest dokarnianie zwierząt, bo tu znowu powstaje coś, coś w rodzaju takiego lokalnego, Rynek to nie jest dobre słowo, ale jakaś, jakiś układ, jakaś zależność gospodarcza na OHZ-ach między to znaczy? o, ośrodkach hodowli zwierzyny myśliński termin. Na zależność zależność między rolnikami, myśliwymi i zwierzętami, tak? Myścili dobra zwierzęta, ale też rolnicy nie grodzą pól, czy nie zabezpieczają odpowiednio przed szkodami spowodowanymi przez dziką zwierzynę, ponieważ myśli potem płacą odszkodowania. Więc e, to jest taki układ, w którym koło, e, koło łowieckie jest od razu nastawione na to swój budżet na to odszkodowanie. E, Wierzę płaci, rolnicy są szczęśliwi, że zwierzęta wchodzi i robi e, szkodę, bo potem to odszkodowanie dostaną. E, populacja zwierząt dzikich rośnie do takiego poziomu, że rzeczywiście mogą powstawać problemy ekologiczne, także ekosystemowe związane z tym, że jest ich za dużo. No i wtedy myślimy przychodzi jako zbawca. Tak? jako zbawca, który ratuje ekosystem przed nadwyżką, nie wiem, czy innych czy zwierząt, które, o które akurat chodzi, ale wcześniej sam te bąry do dokarmianiem i nieczystym układem, nieczystym układem z rolnikami. Okay. To, jest, to jest, rzecz, którą naprawdę dobre prawo powinno jakoś regulować. Dziękuję bardzo. Czy partia ja razem w tej kwestii coś proponuje, Maciej... My również proponujemy, jeżeli chodzi o samo stanowisko, zakaz udziału nieletnich Oczywiście zabijanie zwierząt dla sportu jest bardzo kielkimi pomysłami. Jeżeli chodzi o tę możliwość właśnie możliwość zmian, to w Newsweeku jakiś czas temu był taki artykuł, który zaczął się słowami przyjaźń państwa Komorowskiego z Januszem Palikutem datuje się od czasu, kiedy wspólnie ustrzeli łóżca. to jest chyba odpowiedź na to pytanie, to znaczy elity polityczne nie tylko w tym kraju od nawet w setek lat, bo i Śwadeckie, i drugiej RP, i za i teraz mają już taką e, bardzo dużą e, skłonność do tego, żeby wspólnie jeździć do lasu i zabijać do zabawy zwierzęta. E, I w obecnym Sejmie też się to e, objawia, ten ogromny lobby myśliwskim. Nawet no, reprezentacja myśliwych w Sejmie jest naprawdę ogromna, tak, że jak w populacji jednak nie tych myśliwych jest Spotyka się dojść rzadko, to w sumie oni są niemal normą i to też pokazuje coś niepokojącego, co już mówi nam o, o, o samych elitach. I stąd, to jest teraz jeszcze odwołuje się do tego, że w partii, po na partię razem macie gwarancje, jeżeli wprowadzicie do sobie myśliwego. Żadna inna lista nie jest w stanie mam tego zagwarantować. Dziękuję bardzo za to ide, na modesty na przykład metrów. Uważam, że również ma nowych posłów, skoro jest tak wielu możliwych. E, Przejrzałam wiadomości lokalne przed przyjściem tutaj i sporo jest konfliktów, że rolnicy się skarżą, że mimo że grozą swoim, ja nie wiem jak to jest do końca oczywiście, tak, bo musieliśmy to sprawdzić na miejscu, że jednak ta populacja dzików i dzików, które się pokazały tutaj w okolicy, zagryzają zwierzęta hodowlane i że koła łowieskiej właśnie nie wypłacają. Tylko więc konflikty są lokalne, takie spore. To nie jest taki układ, jak Pan mówi, że, że przynajmniej tak wynik raz informacji jest w lokalnych gazetach, które przeczytałam, więc może to nie jest, nie jest tak, ale zajmijmy się oczywiście prawem, tak? Ja bym tutaj do tych wszystkich pozostałych, o których Panowie mówi tutaj mówili, dodała jeszcze śródmoobiany czy tak? Czy, czy to jest poważna sprawa. Wielu kraju już chyba trzy kraje zostały jeszcze, tak? w Europie, które nie mają zakazu stosowania tego, tych nabojeń ołowianych i to jest rocznie aż 540 ton ołowiu. Aż nie niesamowite, nie? Duża ilość. Czyli musi być no, spora ilość. Jak wiadomo, tutaj nie ma co mówić. Oczywiście ołów jest substancją bardzo, bardzo szkodliwą. Przecież to mięso jest spożywane przez ludzi, również, również dzieci. To jest po prostu groźna sprawa to jest to ma, trzeba powiedzieć. Okay, dziękuję bardzo. Pani Ona Szczepińska. Wiem, że z Państwa nie wiem, ale w czasach słusznie wymienionych rejsów, no polowania to były takim taką marzewką dla, dla dla tych o, decydentów, którzy tutaj przyjeżdżali na naszym terenie. One się odbywały i, i, i, i ta, ta tradycja teraz została być może troszkę w innej, w innej, innej formie. Ja też opowiem, że te poprawki, o których tutaj mówił pan Zorzy nie zostały przyjęte. One były również popierane przez Prawo i Sprawiedliwość, a nie zostały przyjęte w tym Prawie Rodzieckim. Będziemy a już może mam nadzieję w na następnym parlamencie I, i mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość wówczas będzie miało taką możliwość żeby je przyjąć już bez utarczek, z Platformą Obywatelską, bez to je ja po prostu konsekwentnie odrzucało. Ja mam jeszcze taki komfort, że moim liderem w partii jest pan Osef Kaczyński, przeciwnik polowań i, i, i, i łowiectwa, więc tutaj każdy sposób, który, który pochwali się, nie daj Boże, że, że poluje, czy jest zanimowania myśliwem, już na wstawiciela, lat. <grymne> nie najlepszą nie sytuację, więc to tak, tak rzadko. Natomiast oczywiście nie, żadnych polowaniach dla, <kliwanie> dla, dla rozwódki um, i, i myślę, że należałoby to uregulować. Dla mnie skandaliczną bo spłaca bym nie wyobrażalna jest obecność dzieci. Tak? Taki, już, tak, to jest w ogóle jakiś horror. Wyobrażam sobie, że można by wziąć dziecko na, na polowanie, w tej sytuacji. Ale też jest oczywiście problem na o których Pani wspomniała, nadmiernej populacji, na przykład dla pewnych dziecików, dzików, tak? które niszczą a, uprawy m, rolnikom. No i wówczas a, myśliwi, myśliwi um, otrzymują wydanie odstrzału, no, jakieś tam inny, Ale to, jest, no, to się też musi odbywać w jakiś fundamentalny sposób i w cywilizowany Dziękuję bardzo platforma obywatelska. To tutaj prawo nie sprawiedliwego rządzenie miałem głos w tej kwestii. E, Nawet jeśli miałbym zostać wyrzucony z platformy obywatelskiej, choć ja chcę ją zmieniać. Zapraszamy na uczestnik. Nie <ślekszynki> <ślekszynki> jednak szczęście. Tutaj byłoby tutaj skórę. <ślekszynki> <ślekszynki> to był tylko żart, wracają prawo. <ślekszynki> nie ma nie widzę żarów. Rzeczywiście <ślekszynki> rzeczywiście jest tak, że. E, myśliwstwo dzisiejsze, to jest rozrywka ludzi bogatych i ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, ale przygotowując się do spotkania, dowiedziałem się, że strzela się do 30 gatunków ptactwa, ptaków, które nie są jadalne. Strzela się po prostu tak, bo jest fajnie, bo jest fan. Zabiera się na te polowania dzieci. Rzeczywiście z drugiej strony, my jako ludzie ingerujemy w przyrodę. Mamy teraz nadpopulację dzika w tym mieście jest trzykrotnie większa populacja e, dzika niż wynikałoby, że tam ta populacja pili na wyciąg. Ten dzik wchodzi do miasta, żywi się w śmietnikach. Myśli nie są zainteresowani strzałem, bo to nie jest coś Jest toksyczne. E, mamy nadpopulację lisa. Tego lisa przez całe dekady e, chroniliśmy, zrzucając szczepionki przeciwko siewiźnie, Właściwie ta choroba jest chyba jedynym poza może psami, jedynym naturalnym wrogiem lisa. Okazuje się, że myśli nie chcą strzelać tego lisa, jeśli im się nie nakaże, e, ponieważ chyba ten biznes futrzany jednak on trochę, trochę się załamał, on nie jest już taki opłacalny. Dla myśliwych ostrzał lisa rudego e, nie jest żaden biznes znaczy On oczekuje, oczekuje jakieś tam woli. to dokładnie nie zmusi na to. Zakaz, zakaz, zakaz strzału zwierzyny dla, dla zabawy, absolutnie tak, zakaz e, zabierania dzieciaków, polowania absolutnie tak, właściwie chyba poza jakimiś detelami wszyscy jesteśmy zgodni, że aż Okej, okay, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa może chciałby zadać naszym pytanie w temacie związanym ze zwierzętami? Proszę bardzo. Piotr Stubelewicz. Ja mam takie pytanie do wszystkich zebranych. Czy nie powinno być tak, jak już rozmawialiśmy o regulacji żywności, że pewna część niezdrowej żywności typu cukier, który jak już wiemy uzależnia, czy, czy mięso, które w większości gatunków jednak wychodzi na to, że w Polsce takie, jakie jest sprzedane, jest szkodliwe. Nie powinno być bardziej opodatkowane. Taki sam jak w przypadku alkoholu. Jest akcyza i teoretycznie te pieniądze z akcyzy powinny iść na profilaktykę czy przeciwalkoholową. Tak czy nie powinno być w tym przypadku podobnie, czyli nie powinno się uregulować części mięsa. I e, na przykład te pieniądze, ponieważ niestety nie wierzę w Polsce profilaktykę taka jak teraz wygląda, czy na przykład nie powinno wpływać na to finansowanie e, zdrowszej żywności. Dziękuję bardzo. Bardzo bardzo wyrażając z tej idei. To jest dobry pomysł, szczególnie to jest sprawy to jest trochę analogia do korkowego. to znaczy, że mamy pewien koszt społeczny, wynikły z produkcji czegoś w tym momencie mięsa i mamy fundusz celowy, to jest ja trochę szyję, bo to nie jest też, co mamy ja w programie z mięsa tak mówię, mówię swoje zdanie. I ten fundusz celowy mógł być przekazywany na przykład na, na promocję zdrowej diety, czy nawet na jakieś formy dofinansowania zdrowszej żywności. Czy na przykład to można w tym momencie na przykład VAT na. Na, na, na, na te produkty żywnościowe, które chcielibyśmy, żeby w większym stopniu stanowiło wiecie ludzi, można to obniżyć, bo inne ta akcyza by to tak? Więc ja jestem za tym, żeby jednak systemowo kształtować zachowania konsumenckie i także po stronie producentów systemowo kształtować, co opłaca się mniej lub bardziej produkować. I tutaj nie tylko faktycznie e, także można obniżyć e, podatek w przypadku, w którym, e, w którym jakaś, jakaś forma produkcji jest pożądana. Dobrze, to byłeś, mamy pomieszczonego i nasz udział jest ja też pierwszy. Oczywiście nie, jestem przeciwnikiem e, prowadzenia polityki w taki sposób, że jeśli nam się coś nie podoba, e, to będziemy próbowali ograniczyć spożycie czegoś, e, bo dokręcimy śrubę podatkową. E, jeśli coś innego nam się nie podoba, to zrobimy zakaz, nakaz e, i jakby Próbujemy, to jest w ogóle problem klasy politycznej po 1989 roku. Ja bardzo dużo rzeczy próbujemy załatwić zakazami, nakazami i użytkowaniem podatków. Zastępujemy tym samym edukację, kampanie społeczne, e, budowanie świadomości społecznej. Naprawdę, bardzo, bardzo chętnie sięgamy po łatwe rozwiązania. Ja to rozumiem, tylko, że Pan jest platformą to chciałem samorządów, że Platforma przecież ma takie rozwiązania. No nawet w ogóle państwo państwach ma w wielu przypadkach takie rozwiązania, jak na przykład w przypadku alkoholu, który jest nie, niezdrowy. I jednak jak ten zakaz się sprawdza, no, od 1989 roku przy udziale kampanii profilaktycznej i podnoszenia świadomości społecznej, alkoholizm oraz ścieżki spożywania alkoholu zaczęły się zmienić pomysł, który wygląda dobrze, ale nie jest dobry pomysł, z tego względu, że musimy przyjrzeć się temu, co tak naprawdę nazywamy mięsem. Z 80 dekagramów ubitego zwierzęcia można wyprodukować 2 kilogramy Tak, W tej chwili tak wygląda produkcja czynności. Tam się wstrzykuje wodę, są takie, w ostatni podstawowe urządzenie w tej chwili to jest taka wtryskiwarka, która wtryskuje wodę z odpowiednimi dodatkami żeby wytworzyć, wytworzyć właśnie coś, co wygląda jak szybka, a tak naprawdę składa się z mięsa może 30%, może 40%. I tu tak naprawdę to się otwiera duży obszar jakości żywności. Tak, to co większość osób spożywa jako mięso, tak naprawdę jest mięsem w małym stopniu. A w dużym stopniu jest po prostu ze różnych chemikaliów. teraz podnosząc, podatki na samo mięso, my tak naprawdę możemy sprzyjać temu, żeby produkować takie, e, e, takie e, no taką żywność, która naprawdę nie będzie zdrowsza, tak? Nie będzie zdrowsza, z tego jak nie osiągniemy, a też nie ureguluje to w żaden sposób samej, e, e, samej produkcji mięsa czy warunków utrzymania zwierząt. Więc to jest taki przykład dobrej, na pierwszy rzut oka bardzo dobrej idei, która jednak może przynieść przeciwne efekty do pożądanych. Ja natomiast widziałbym tutaj dużą rolę sektora publicznego w tworzeniu dobrych standardów, bo oprócz podatków mamy w budżecie również taką stronę jak wydatki. I w wielu instytucjach publicznych są stołówki, np. w szpitalach czy w szkołach. Bardzo dobrym pomysłem byłoby po prostu zakazanie podawania w stołówkach publicznych placówkach mięsa z komu przemysłowego. Tak, mamy duży krok do przodu mamy od razu pewne stworzenie rynku na mięso produkowane w bardziej humanitarny sposób i być może również zdrowsze. Mamy też coś, co jest bardzo istotne w kontekście tego, o czym tu już, tego, tu już była mowa, że takie regulowanie podatkami może sprawiać, że ludzie niezamożni będą mieli dostęp do żywności gorszej jakości, a żywność lepszej jakości będzie już tylko dla zamożnych. To zresztą tak jest. I to bez względu na to, czy mówimy o żywności roślinnej czy zwierzęcej, bo duża część tego, co spożywamy jako żywność roślinną podlega dokładnie, tym samym prawom, prawom kapitalistycznej akumulacji, które sprawiają, że w szynce jest 40, najwyżej 40% mięsa. Więc e, takie stołówki, czy podawanie takich potraw lepiej e, dobrze przemyślanych z punktu widzenia e, warunków, etycznych warunków produkcji żywności, czy ekologicznych warunków produkcji żywności, na przykład w stołówkach szkolnych. E, miałoby również ten banal, że nie tworzyłoby nierówności klasowych w dostępie do tej żywności, a wręcz przeciwnie by e, zmniejszało te nierówności przez e, przez pewnego typu edukację w praktyce, w praktyce, czyli przy spożywaniu. I to jest, to jest bardzo, bardzo istotne, tak jak mówię, dlatego, że tu też pada takie hasło ta edukacja, ale wtedy to możemy przerzucić po prostu na społeczeństwo obywatelskie albo stworzyć coś jeszcze gorszego, czyli takie przekonanie, że politycy powinni mówić ludziom, jak mają żyć. Ja mam bardzo mocne przekonanie, że politycy w zasadzie poza bardzo rzadkimi sytuacjami nie powinni mówić ludziom, jak mają żyć. Natomiast instytucje publiczne, tak jak szkoły, szpitale, powinny tworzyć, pokazywać pewne standardy, podnosić, podnosić też nawyki, również nawyki żywieniowe, kulturę żywieniową dzieci do wyższego poziomu. Dziękuję bardzo, Pani Województwo. No, bardzo... no, przypomnę, ostatnio wydarzyła się wydarzyła, która tak progresowała nas z chwilę, chcieliśmy uszczęśliwić szkoły, tak, i prowadzić drogą żywność i nieszczęśliwa drożówka, prawda, Którą, tak? Które, której nie dopuszczono do, do sprzedaży w, sklep, w sklepikach tam, szkolnych. No, no i, i jaki, jaki to był rezultat? ludzie kupowały wcześniej te, te, te, te, te, te drożówki jakimś tam sklepie osiedlowej i no, będą no, tak, tak to robić, bo a, tak, tak działają a, a, zakazy w tym przypadku. Jakby jedna rzecz, ja bym tutaj jednak nie porównywała alkoholu do, do, do, do mięsa, tak? Zdrowego czy, czy, czy, czy, czy bardziej zdrowego, no jednak jest różnica. Jest, jest, jest, jest taka akcja, wiesz co jesz, a być może to, to, to powinno się bardziej rozpowszechnić i, i wtedy, no, wtedy takich rzeczy by nie było. No, przecież w jakich hipermarketach wygląda by sprzedaż, kiedy już Pan mówił, na mięsa czy, czy, czy, czy, czy przetworów mięsnych i tu dużo osób już rezygnuje z zakupu, o ile może mogą sobie na to pozwolić na ekonomicznych oczywiście, oczywiście. Tak, tak, to, tak to też wygląda. Jeżeli chodzi o stołówki, o dorówki, no, Pan mówi, że żeby tutaj być może żeby nie korzystały z taką drogą więc, no to ja przypomnę, że tak naprawdę w szpitalach, jeżeli chodzi o żywienie, to, to jest dramat. To, to, no, w ogóle nic nie wiem, czy Pan wie, jak wygląda pożywienie w, w szpitalu, ale obiecuję panu, mogę, mogę tutaj powiedzieć, że tam pan nie czy nie zobaczy, I to jest jakby, i nie dlatego, że wszyscy przeszli na werytarianizm, tylko dlatego, że takie są racje żywnościowe, niestety. A jeżeli chodzi o stołówki szkolne, no to jeszcze rację. borykają samorządy utrzymane w i każdy stara się, żeby dziecko, jeżeli już dziecko trzymało posiłek ciepły. I tutaj kwestie też ekonomiczne mają, mają pomiec, więc będą kupować te najtańsze, najtańsze produkty. No, jeżeli zmusimy to zakupu i to troszkę, no to wtedy jednak to dziecię, nie dają tego, tego posiłka. Jak wiemy, nie, nie, nie wszędzie dziecko te posiłki zjada. Więc tutaj żadnych podatków w tym przypadku to nie jest, jest dobre rozwiązanie przynajmniej to jest. Mm -hmm. Ewa lider, tutaj jeszcze jak rozumiem, ja potrzebuje coś o to, że tak po kolei, że mimo wszystko jedzenie mięsa, jak pokazują badania, ma pewne negatyw, przynajmniej w dużych ilościach jakieś negatywne skutki dla zdrowia, to jest i na przykład naciśnienie z tego co pamiętam, ewa lider. Mał mięsie? Tak, znaczy tutaj ten przykład właśnie z tym funduszem tak. korką. Też jest mówienie ludziom jak mają żyć, ale. Te edukacja mogła polegać na tym, żebyśmy wreszcie zaczęli mówić prawdę, jak wygląda produkcja żywności. Nie wiesz co jesz, tylko prawda na temat tego, jak, jak wygląda, wygląda to u Myślę, że, że bardzo wiele, to co już wcześniej mówiłam, nie ma świadomości tego, jak to naprawdę wygląda, tego się nie pokazuje na no, co dzień, żebyśmy to zobaczyli. Ta edukacja, ja bardzo wierzę w moc edukacji, oczywiście to nie wystarczy. Ale to, co Pan mówi o podatkach, to, to jest trudna sprawa, bo to się zmienia z dnia na dzień, tak jedno poszbienie, nie wiem, walka była o margarynę, tak, była mowa, no, że jest zdrowsza, później się okazało, że dyskusja medyków, tak, jednak masły zdrowsze, My też już wiemy, że, że to też jest produkt zwierzęcy, więc niekoniecznie, więc tutaj myślę, że manipulowanie tymi podatkami mogłoby być i nie przynieść takiego efektu. Trzeba. Macie jeszcze zgłosił się pierwszy. Ja po prostu mam problem z tym, że mówimy z jednej strony, tak bardzo się krzywią tutaj większość przynajmniej na podatki. Z drugiej strony pani posłuch przyjęła za oczywiste, że stołówki nie stać na dobre pożywienie dla dzieci, a szpitalu nie stać na dobre pożywienie dla pacjenta I jeżeli spróbujemy wymóc na nich zakupienie czegoś bardziej wartościowego niż kromka z czymkolwiek, to oni po prostu nie dostaną tego jedzenia. O tym musimy zadbać o to i tutaj jest też dobry pomysł z tą ideą, żeby jednak celowo opodatkować chociażby to do mięso, żeby i stołówki szkolne, i szpitale stać było na wysokiej jakości tworzenie dla uczniów pacjentów. To jest możliwe i to się dzieje w niej w różnych krajach świata. Stąd ja, i ja się nie, ten porównanie z alkoholem jakoś przypadał mi chyba na niego mięsa, bo my w sumie wiemy, że krów przemysłowy to zło na poziomie etycznym, ekologicznym, a także na poziomie zdrowotnym. I jest to także globalna sytuacja jakaś ekonomiczna i to jest ogromny przemysł. Tego się nie da załatwić inaczej, jak z systemu. A absolutnie no nie zgadzam się tutaj z, z panem, że tego typu rozwiązanie w y, jakiś sposób ustawiłoby, czy byłoby jakimś takim sposobem na to, żeby, żeby nagle w szpitalu znalazło się odpowiednie, czy, czy, czy, czy stołówki. Absolutnie tak to nie działa, bo to, to chodzi przede wszystkim o to finansowanie o finansowania i stąd tam to też wychodzi. Ale jeszcze, jeszcze raz powtarzam, zgadzam się z tym, że należy mówić o tym, jak wygląda jak wygląda nasza żywność, którą otrzymujemy, I to też jest chyba jedna z, z najwyższych rozwiązań. Natomiast no, no, to już należy, że wtedy do, do wszystkich, nie sądzę, żeby ktoś świadomie, to, to, to już to, już, to Chyba, chyba na, tyle, na tyle już to wiemy. Mięso oczywiście na miarze może być szkodliwe. Tutaj odpowiem na pytanie. Wiem, przepraszam, organizm? Są różne na ten temat opinie. Natomiast z, z osoby, pod chwilę, rozumiem, są osoby, które bez mięsa sobie jakby nie, nie są w stanie obliczyć, życia nie mogą poradzić. I, I nie można by też oczekiwać z dnia na dzień, żeby tego na. na na rośina na na pokarmę czy zresztą z przetworów, z przetworów naszych. Także e, mówię do w tym granicach rozsądku. E, każdy z nas chciałby być zdrowy, każdy z nas chciałby an, długo żyć e, i, i myślę, że e, sam tutaj dokonał pewnie wyboru, ale też bo ważna jest edukacja, ważne, wa, ważne, ważne, ważne jest przede wszystkim przekazanie informacji na temat. Dziękuję bardzo. Radom już bardzo czekał na głos, tak, edukacja to nie jest mówienie ludziom, jak mają żyć. E, taki przykład, przykład z życia. E, McDonald's w Gdańsku, jeden z popularniejszych. Podjeżdżają e, dwa autokary, wysypują się z nich wycieczki szkolne i te nauczycielki prowadzą te dzieci do tego McDonald'sa. E, te dzieci pewno z prowincji, tam e, nie ma takich fast foodów, ale pewno tak jest, bo widziałem, że to jest dla nich jakaś niebywała atrakcja. Edukacja to jest budowanie świadomości, nie, nie podpowiadanie dzieciakom złych rozwiązań. Ja nie, nie mam ochotę sam podejść do tych nauczycieli i zadać pytanie, czy, czy, czy wiedzą coś na temat tego, że, że w Polsce zaczynamy mieć problem otyłości, czy, czy, czy w ogóle mają taką refleksję. Dlatego ja jestem absolutnie zdecydowanym zwolnikiem budowania świadomości, tego co jest zdrowe, tego co jest humanitarne. Sam nie jestem wegetarianinem i przyznam szczerze, że jestem mięsożerny, ale w ogóle moje nawyki, zmieniły się na że żyję mało, bardzo mało. I te zmiany nawyków żywieniowych obserwuję nawet w pokoleniu moich rodziców. One są coraz powszechniejsze, więc ta świadomość jest zbudowana, ale zacznijmy od przedszkola, od zerówki i ciągajmy tych dzieciaków do Martonalców. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie z sali. Tutaj Pan się zgłosił wcześniej, pamiętam, Pani i Pani. Dobra. Proszę Państwa, chciałem zapytać Państwa trochę z przekąsem, jak mając 391 głosów w obecnym Sejmie udało się Państwu nie uchwalić tej ustawy, o której Państwo tak tutaj długo mówicie, ale już zupełnie poważnie chciałem zapytać, jak zamierzacie Państwo w przyszłym parlamencie unormować sprawę ochrony rolników przed zwierzętami to jest na przykład bardzo duży problem na terenach i Mazurów Pomorskich. Jest wiele gatunków zwierząt, za które państwo nie od odszkodowań. I rolnicy sami często sięgają po dość drastyczne metody zwalczania zwierząt. Okay. Czy to było pytanie tylko do platforma, czy do wszystkich panelistów? Jest. Dobrze, to zacznijmy. Może pan Radomisz Mera chciałby zacząć? Ja nie będę udał, bo jestem omnipotentny i, i znam się na wszystkim. No, kompletnie nie znam tego tematu rolników. Przepraszam. Okay. Czy ktoś się, nie, nie, chciałby skomentować Panią Ta Pan Temat na rolników już od, od, od jakiegoś czasu w debacie w Sejmie i w czasie Komisji Rolnictwa. A, natomiast e, cały czas, to e, jest odpowiedzialność Ministerstwa Rolnictwa w tej, tej, tej sprawie, cały czas Ministerstwa Rolnictwa twierdzi, że problemu właściwie nie ma i że e, rolnicy otrzymują takie, jakie powinien otrzymywać, oczywiście to się powinno zmienić i, i, i w tym przypadku powinno być dopłaty oszkodowania opłacone w takiej kwocie, na które pozwoliłoby tym rolnikom te szkody naprawić jest sprawa oczywisty. Adam Ostolski, zjednoczony, Tu jest dosyć proste rozwiązanie, które w dużym stopniu ograniczyło ten problem, to za tak zakaz do karmiania Zwierząt dla OHZ, czyli przez wyścigy, to nie znaczy, że rozwiązałoby to ten problem w 100%, ale powiedzmy wyeliminowałby tę jego część, która jest znaczna i która jest tak naprawdę nie wynika z działania przyroby, tak? tylko jest efektem bezsensownej ingerencji człowieka. Czyli rozumiem, że chodzi o nadmierne karmienie zwierząt, dzięki, na skutek czego zwiększa się ich populacja, tak. że trzeba do nich strzelać. Także tak. ja, żebyśmy tylko nie wybrali dziecka z kąpielą, bo nie, ja, ja tylko przypomnę, tak. że no, myśli też e, czy, czy leśnicy, to karmiają zwierzęta czy siedzimy, czy w czasie takim trudnym, w którym nie mogą same zwierzęta znaleźć pożywienia i ja uważam, że, no, no, że nie można im tego tylko absolutnie zabronić i a to jest jakby działanie najbardziej pożądane. Szczególnie, szczególnie wtedy, kiedy, kiedy jest zima w Rosji, a, i sarny i jelenie a, potrzebują, a, potrzebują tutaj tego pożywienia i, a, i, i to należy czynić, Natomiast osobną sprawą jest to, o czym tutaj Pan mówił. Pewnie należałoby to ograniczyć, ale a, jeszcze raz powtarzam. No, odpowiednie, muszą się znaleźć odpowiednie kwoty, od, od, od, od, odpowiednie subwencje dla rolników za te szkody. Mm. Dziękuję bardzo. W takim razie proszę kolejny tam. Dziękuję. Witam. Dominika Brokowska, Fundacja WIWA, Międzynarodowy Ruch na rzecz Ochrony Zwierząt. E, chciałabym nawiązać do, e, do, do edukacji. E, to jest Pan słusznie podkreślił, budowanie świadomości. A także przede wszystkim poruszyć kwestię tego, że ludzi po prostu nie stać na drugie jedzenie. Więc, um, opowiem Państwu historię. Mm, krótką historię. za <grym> z USA, Dariu łaski, Waski, uh, który działa bardzo silnie na, na rzecz ochrony zwierząt. Um, opowiadam na jednym wykładu, że, um, z swoich wykładów, że list był bardzo zmieniony, że organizacja, która przeznaczone pieniądze na kampanię edukacyjną, zachęcającą na przykład do spożywania produktów odzwierzęcych, to mamy efekt inny, niż gdybyśmy promowali dietę roślinną. Więc jest to świadoma polityka w jedną lub w drugą stronę. Nie ma tego typu przedsięwzięcia, czy tego typu akcje najbardziej są jakby pożądane. Natomiast yy, kwestii legislacyjne, czy kwestii ustawowe, to tego się nie, okay. nie Rozumiem. Czy ktoś z Państwa, jeszcze poproszę tutaj, to po jedzeniu mężczych? Więc... Tak, bo, um, właściwie nie to miałam na myśli, nie chodzi mi o to, żeby przekonać ludzi do weganizmu albo wegetarianizmu, tylko żeby przekonać ich, że za jeden najtańszy obiad mięsny mogą zrobić cztery albo pięć obiadów wegańskich. Kwestia nie tego, żeby przekonać ich do e, nadmoralnego wyboru, bo to jest indywidualna kwestia, ale żeby przekonać po prostu ludzi do tego, że jeżeli nie mają pieniędzy, to łatwiej e, i lepiej jest zjeść taniej i też się można najeść, bo wiele ludzi, e, matki przekonują, że po prostu się nie najeść. Dziękuję bardzo. Tutaj e, musielibyśmy się przyjrzeć temu, jak funkcjonują rynki żywności, jak funkcjonują zachowania konsumenckie. I to są dwie rzeczy nieoczywiste. Tak? Obecnie rynki żywności są globalne, żywność jest przedmiotem spekulacji, więc e, trudno jest powiedzieć, że coś zawsze jest tanie albo zawsze jest drogie. Tak, to, to się e, często zmienia w dosyć e, szybkim tempie. Pamiętam, pamiętamy 6-7 lat temu w Europie, w kilkudziesięciu krajach na świecie, w tym w kilkunastu krajach Europy były zamieszki głodowe. Tak właśnie w związku również z cenami zboża. Więc nie można powiedzieć zgodnie z prawdą, że żywność taka czy inna zawsze będzie tania lub droga. Ale druga rzecz, która jest w Pani pytaniu interesująca i warto też o tym pamiętać, nie jest tak, że konsumenci zawsze wybierają to, co jest tańsze. więc przeciwnie. I firmy, które e, chcą e, zagospodarować szeroko, no, szerokie spektrum konsumentów, często produkują ten sam towar pod różną nazwą, w różnych opakowaniach i one się różnią oprócz opakowania tylko ceną. E, I e, chodzi o to, że ktoś na przykład jest szczęśliwy, jak kupi prezerwatywę, żeby wyjść trochę z tematów żywnościowych, za 2 złote, a ktoś inny czuje, że za 2 złote to ona nie będzie taka Taka dobra, ja muszę wydać co najmniej 10 zł na prezerwatywę, żeby czuć, że ona naprawdę będzie bezpieczna. A ktoś jeszcze inny powiedz sobie 10 zł, nie, 10 zł to takie stanie właśnie, tanie. Ja wydam 25. I wtedy będę się czuł po prostu królem tak. I w społeczeństwie klasowym, bo jesteśmy społeczeństwem klasowym, bardzo zróżnicowanym. Przez status społeczny. Status się też określa przez wydatki. Więc ludzie mogą czuć, że to, co jest trochę droższe, na przykład jest fajniejsze, czy będzie lepiej zaspokajało ich potrzeby, bez względu na to, jaka jest obiektywna wartość tego dobra, które nabywają. Więc zamiast przekonywać, że wegańskie jedzenie jest tanie, pewnie dużo lepiej byłoby przekonywać, że wegańskie jedzenie jest fajne i proste do przyrządzenia. Tak, Jeśli chcemy, żeby ludzie więcej spożywali wegańskiego jedzenia, to trzeba przekonywać, że jest fajne proste do przyrządzenia w różnych wariantach cenowych. Dziękuję bardzo. A ja, ja oczywiście Jak najbardziej zgadzam się z tym, że powinniśmy promować, że to jest y, wartościowe jedzenie, może zdrowsze, tak, że łatwo je przyrządzić. Ale czy jest tańsze? Ja bym się tutaj nie zgodziła, więc może ja nie mam takiego dużego doświadczenia, bo pan y, y, jedzenia Mam ma w przyjaciół, które są weganami i dla nich czasami gotuje. Y, i według mnie, a ja może nie w kampanii za długo nie gotuję, ale generalnie gotuję do swojej rodziny, to ja mam wrażenie, że wegańskie jedzenie jest co, co najmniej <śmiech> równa bo droższe raczej. Że, Przynajmniej w Polsce. Nie wiem, ja czy to Polsce. To nie mogłabym się sprawdzić, to już jest inna sprawa. Ja na naczej nie gotuję wegańską, więc mam jeszcze cały czas problem z przepisami. Ale według mnie to jest jedzenie droższe. Macie konieczne i przechodzimy do następnej kwestii. To jest ciekawa kwestia właśnie z tą To jest tak, że, tylko, że tej fajność też nie jest zupełnie niewinna. To znaczy, to jest tak, że faktycznie jedzenie mięsa, ja mieszkam na biednej dzielnicy i tam na przykład mięso jest taką aspiracją. To znaczy facet taki, który chodzi na siłownię. Na przykład jest taki ruch vegan workout osób, które chodzą na siłownię, ćwiczą, a pożywiają się tego e, odroślinnymi, od e, pokarm rośliny. Tak, I to jest obraza właściwie. Znaczy, dla takiego prawdziwego mężczyzny z ludu często to jest obrazą i to jest trudne do przyjęcia, że faktycznie to, co daje to mięso, to może mu dać również jakieś rośliny za mienie. jest tak, że problem polega na tym, że ta dieta mięsna czasami jednak jest realizacją aspiracji pewnie osób, których jeszcze dwa pokolenia wstecz może miały problem w ogóle z e, rodziny, z, z, z, z pożytkiem, mięsa tej ilości. Jest to słowo, A ta fajność, dlatego ja mówię, że jest niewinna, bo jednak weganizm w Polsce często ma charakter też elitarny, tak? to znaczy to jest tak, że jeżeli mówimy o weganizmie, to często on się objawia w środowiskach zaangażowanych, aktywistycznych, które przeważnie przyznają zwany większe kapitał kulturowy, czyli chodziły do lepszych szkół i stąd wychodzenie z kategorii fajności, weganizmu jest fajny, może być tak naprawdę przeciw skuteczne, no to znaczy, my możemy zantagonizować tą większość, i przedstawić weganizm czy jedzenie roślin, jak pana Mary tak? I to jest tylko takie upraszczanie moje na to, żeby na to bardzo uważać, tak? żeby zwiększać jak najbardziej udział w powszechnej wiedzi roślin, ale żeby być w tej kategorii mody, a, a, a, a z mniejsza, przynajmniej z perspektywy e, mojej trochę. Jeszcze krótki komentarz i następny. Yy, zgadzam się z panią, chciałam skomentować to, co pani powiedziała. Yy, powiem, że od dłuższego czasu. Yy, Gotuję, gotuję wegańsko i wcale nie siedzę kilkanaście godzin w kuchni, bo panuje takie ogólne przekonanie, że, że to, kto gotuje wegańsko, to musi siedzieć praktycznie tylko w kuchni. E, i e, Powiem zupełnie szczerze, że e, od kiedy jestem weganką, to mogę sobie pozwolić na, na więcej rzeczy. Mam na myśli, e, po prostu mam więcej pieniędzy, z tego względu, że e, produkty, e, Wydaje mi się droższe. Mam na myśli to, że wiele rzeczy jest e, oznakowanych e, symbolem Eko, co, co też odstrasza ludzi. W momencie, kiedy mówię, że ludziom, że jestem wygałką, o to zapytają, to e, bardzo często spotykam się z czymś takim, że ludzie mi pytają Ej, słuchaj, a ja, te rzeczy Eko? Co ty płacisz 17 zł za słonecznik, czy coś w tym stylu? Ja mówię, że, że, że nie, że to jest y, jakaś po prostu y, kolejna, kolejne zaszczotkowanie, że, że jedzenie wygańskie jest droższe właśnie z na to, co ludzie widzą w sklepach, a nie, że to kupują w supermarkecie, czy na zwykłym rynku po prostu za grosze. można z tego zrobić poważne, porządne jedzenie. Dziękuję bardzo. Jeszcze dwa pytania z sali? Tutaj mamy w nie? Czy nie masz jakoś obciążyć hodowców, gdyż to oni tym że cała hodowla. Karmi na przykład kurczaki, małe kurczęta i kury w tych klatkach. Karmią PMO, one są po prostu, miejsce jest potem zatruwane tak. E, wiadomo, że jest potem, one są na tych paszach hodowane um, i są trzymane w ogóle świata nie widzą. Nie widzą, nie widzą niczego. E, naprawdę wymienają okropne, są całe białe nie mają piór i no nie mają życia po prostu. Bo tak jak, no, tak jak ja po prostu utrzymać. Może było ich jakoś obciążyć, niż nakładać, to by było też dla ludzi na podatki, ale dzisiaj to bardzo wybudował, co? Dziękuję bardzo. E, czy ktoś z Państwa chciałby się odnieść do tej kwestii? Nie, chyba. na przykład w widzę, już sięga. Ja myślę, że tutaj jesteśmy zgodni, że walka o, o poroszenie do stanu zwierząt hodowlanych jest chyba naszym wspólnym postulatem i, i tutaj chyba nie ma sporów, stagiwają rengułami tutaj uczestnicy. Dobrze, mamy jeszcze jedno pytanie z sali. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Mam takie pytanie. Dużo było o edukacji, dużo było o walce z lotby myśliwych, z lotby producentów mięsa. Jak chcecie to połączyć? Walce załóżmy, znaczy z takimi silnymi grupami, podczas do tej pory można Każde święta kupić karpie w pierwszym lepszym hipermarkecie żywe, które za chwilę przy dzieciach są wkładane do zwykłej plastikowej reklamówki i później te dzieci oglądają te cierpienie. Jak chcecie przekonać ludzi do tej wrażliwości, skoro pozwalają do dziesięcia od wielu wiele lat, żyjących w XXI wieku, to nie są czasy komuny, gdy się wrzucało karpie do wanny na tydzień ceny? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pamiętam chyba z ostatnich świąt Bożego Narodzenia jakaś sieć hipermarketów promowała siebie w ten sposób, że nie sprzedaje karpia żywego i wydaje mi się, że z roku na rok, przy okazji świąt, ta dyskusja jest coraz silniejsza i chyba też zaczyna się presja konsumentów w tym kierunku, żeby ten karp już był, przepraszam, tak powiem, uśmiercony. żeby nie, nie trzeba było nie trzeba było go więzić w tych akwariach brudnych, przez wszyscy pamiętamy z z dzieciństwa, jak to wyglądało dawniej. E, więc to pokazuje, że te procesy społeczne, ta mentalność, niekoniecznie, niekoniecznie przez rozwiązania systemowe, ustawowe, ona się zmienia. Ona się zmienia też, bo często przedsięwzięciom, mm, przedsiębiorstwom, e, hipermarketom, z sklepów, to się opłaca. To jest Chyba też na, na, na najlepszy miernik tego, że, że, że, że sieciówki dostrzegają, a, że konsument pewnych rzeczy już nie kupuje, pewnych rzeczy nie chce. Mhm. Nie wiem, ale Panie mi, czy jako e, ustawodawca nie mógłby na przykład e, zaproponować e, zakazu sprzedaży zwierząt żywych w Pytanie jest o to, czy dopuszczać dalej zakaz czy, czy jest, żywych zwierząt. Czy, czy, czy, za, czy zakaz, być może na, na takie rozporządzenia ministra, to jest, to jest możliwe w samej, samej ustawie. Natomiast ustawa o koniec zwierząt, tam wiele takich tutaj o tych karki, to tak później wiem dlaczego? Dlatego, że ja tak naprawdę między tego karpie pani Adko, gdy przynosił mój odcisk karp jakiegoś żywego, nie było komu zabić i, i, i ten karp przeżywał po na szczęśliwego nowego roku. No i, i zaprzyjaźniliśmy się w nim <grymnie> i otrzymywał imię, a potem przechodził sąsiad w końcu po, po, po kilku dniach i, i, i, i, i go zabierał. No tak to, tak to, tak to wyglądało, z tym w ogóle nie wyobrażam, żeby tego karta przynosił do domu przy, przy jeszcze go obowiązać czy, czy, czy, czy zabierać. Ale oczywiście na etapie rozporządzeń miejsca mi rolnictwa to, no to, no to jest możliwe tylko. Jest, oczywiście, że się spotkamy jakby z tą drugą stroną, że zbytnio imperujemy i, i, i znowu się czekamy na takiej zasadzie, że, że tutaj już ich nam przeszkadzają i, i, i, i, tradycja, y, i, i tradycja, która, która tutaj Zresztą, jest... to jest chyba więcej? To jest oczywiście garb na, na, na, na, na likiwiny, to jest tradycja polska, to jest... To, to, to, tutaj nie, nie, nie, siatki gdzieś tam, gdzieś tam te karty się widziają czy reklamówki. E um. Nawet jeżeli w reklamówka, to jest trochę tej wody. Ale jeżeli konsumenci będą bojkotować, czy, czy owijać te sklepy, czy, czy, czy, czy nawet oznaczać odpowiednio, hmm. mówić, niech się tam, bo to jest męczą, te, że tak, no to na pewno ten właściciel może to, się pożegnać, zyskać i wtedy to się skończy. Tak to, tak to funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Może to, jest, może to jest jakiś wspólny pomysł, na wspólną akcję, jakby ponadpolityczną, przy okazji najbliższych świąt może narodzenia, żeby oznaczać sklepy, sieci sklepów, które będą e, podawały te kawy w sposób humanitarny. Ja myślę, że ta tradycja to jest oczywiście coś takiego, że w wtedy, kiedy się zmienia i e, w tej zmianie zachowuje pewną ciągłość i jest tu bardzo proste rozwiązanie pozytywne, czyli stworzenie stworzenie, czy przekształcenie tradycji spożywania karpia w Gilię w taki sposób, żeby nie krzywdziła zwierząt. Myślę, że możemy pójść nieco dalej nawet niż zakaz sprzedaży żywych karpi. Mianowicie pewną zmianą byłoby gdyby na przykład premier przed Wigilią ogłosił lub ogłosiła, że na tę Wigilię będzie spożywać karpia sojowego. A nie jest to przecież rzecz trudna, bo mamy już, mamy już w naszym kraju restauracje wietnamskie, tajskie i różne inne. Mamy profesorów, którzy takiego sejowego karpia potrafią nie tylko przyrządzić, ale też jestem przekonany nauczyć każdego, jak takiego karpia się przyrządza. Może to być również pomysł na jakąś polityczną akcję ponad podziałami. Wigilia Sejmowa na której spożywamy sojowego karpia. Pokazując, że nie chodzi tylko o to, znaczy możemy pójść dalej, rezy rezy rezygnować z zakupów, czy sprzedaży żywych karpi. Możemy mieć wigilie z karpiem, ale bez zabijania karpia w ogóle. Dziękuję bardzo. ktoś jeszcze chciałby żeby... w porządku. Więc ja mam jeszcze takie jedno pytanie do Państwa. Eksperymenty na zwierzętach. To będzie ostatnie pytanie w naszej debacie. Czy uważają Państwo, że należy dopuszczać, tak jak do tej pory się to działo, eksperymenty, po to, żeby dowiedzieć się na przykład jak coś działa. Nie chodzi mi o to, żeby sprawdzić, czy lek na pewno jest, e, jak to powiedzieć, zdrowy, znaczy, czy nie będziemy skutku właśnie ludzi, ale po to, żeby po prostu poszerzać wiedzę, dowiedzieć się może czegoś nowego, czy w takich e, celach można wykorzystywać zwierzęta Państwa. Za Przepraszam, że teraz, jak zwykle, będę mówił o, o sześć systemowo, to znaczy mnie w ogóle przeraża komercyjnie rynek leków i badań nad lekami, tak? To, że to, w jakim kierunku idzie produkcja leków, jak ona wygląda, chociażby z jakim cierpieniem zwierząt się wiąże, jest poddane do zysku określonych osób, a nie do społeczeństwa samo w sobie jest też przerażające. Ja mam przekonanie, że to cierpienie jest absolutnie nadmiarowe, tak? Czyli, że Czyli jeżeli to jest chociażby to, że jeżeli bardziej będzie się opłacało korporacji wynaleźć lek na łupież niż lek na rzadką chorobę i pomimo to, że to ten zysk jak gdyby jest nieporównywalny ze cierpieniem będzie się opłacało na przykład eksperymentowania zwierzętach, eee, to to oczywiście nam nie może być zgody, to znaczy jest na przykład, że a ze względu na logikę rynku i logikę zysku to cierpienie jest absolutnie nadmiarowe i regulacje są niewystarczające i na pewno trzeba tutaj eee, to inne państwo, bo nikt inny tego nie zrobił, musi być całością, może być te cierpienia ograniczyć. Z drugiej strony to oczywiście nie jest tak, że nie można sobie wyobrazić w sytuacji, w których, w których te jakoś wartości by się mogły równoważyć, czyli że nagratowanie życia, czy to w przypadku eksperymentu nie tylko na ale to jest że na zwierzętach, ale także na ludziach, tak jakoś może być uzasadnione, ale to sobie, że to są jakiś wycinek tego, co tak naprawdę się dzieje, tak? czyli że ogromna większość tego cierpienia, które w tym momencie ma miejsce w związku z eksperymentami, jest absolutnie zbędne i powinno być niedopuszczalne. Powiem, że to była organizacja ustaw. Komisja jest właśnie w tym, tym aspekcie, dotyczącym dotyczący eksperymentów na stworzeniach. I ona e, dokładnie określa kryteria, w których to można e, czynić. Jeżeli że trzeba to czynić, no, to, to, to właśnie z tym zgadzamy. Jeżeli mówimy tutaj o postępie w nauce czy medycynie. Oczywiście możemy być zadowolone. ale ja, ja, ja, ja, ja kurzę, Natomiast. E, e, w takim, w takim, w takim, w takim, na takim metrach, na którym to jest konieczne oczywiście, ona nawet zwierzęta, zwierzęta, ona klucza zwierzęta wolne, e, mówi o całym katalogu, e, zwierząt mówi też o tym, że nie wolno, by, że, że, że, że, że nie wolno dopuścić do cierpienia tych zwierząt. A, jest, jest szereg rozwiązań, które w pewnym stopniu zabezpieczają. Pytanie jest tylko, czy te, czy te zapisy są przestrzegane, czy te zapisy są bo sama ustawa w moim, w moim odczuciu jest niezła. Oczywiście można jeszcze, jeszcze ją poprawić i pewnie tak się, tak się w stanie, ale jest kwestia nadzoru nad, nad tą ustawą. Była ogromna dyskusja na ten temat i gdy, gdy, gdy większość koalicyjna chciała koniecznie aby, ekspery aby mogła eksperymentować nad zwierzętami, e, już e, no, mogła młodzież podatki na zelna e, w szkołach. A, no to wchodziło to ogromny sprzeciw a, e, i, i na to zgody nie było. A, e, chociaż, chociaż, chociaż takie, takie zakusy też, też, też w tym kierunku były. Więc myślę, że musi być odpowiedni nadzór. A to też dotyczy to również i, i, i kosmetyki, tak? kosmetyków wszystkich, czy testowane na zwierzęta, czy nie to, to też, też każdy z nas musi sprawdzać co, co, co kupuje, więc to jest jakby sprawa, sprawa istotna. Powtarzam, same zapisy w ustawie nie są złe, tylko należy je po prostu realizować. E, ja Ja myślę, że zapisy są złe, trzeba je zmienić. Dlatego, że y, te eksperymenty na zwierzętach, które mają niesamowitą straszną historię i długą, y, są zwyczajnie niepotrzebne. Y, można w tej chwili dojść do takiego momentu, że to można robić na odkamrach i vitro i nie potrzeba odręczyć zwierząt. Proszę Państwa, w Polsce się nie eksperymentuje wyłącznie na naszych szczurach, ale również są to psy i koty. Jest duża ilość, ale nie wiem, ale to jest, to, to jest fakt. Na dodatek te, te, te eksperymenty tylko w 3%, 3-5% dotyczą yy, spraw ratowania yy, zdrowia lub życia ludzkiego, a na dodatek jest to bezskuteczne, dlatego że eksperymentowanie na przykład na lampach daje tylko yy, 75% tego, że yy, nie będzie skutków ubocznych yy, danego leku u człowieka. Więc one są po prostu nieefektywne zupełnie. Ja dość że ogólne to jeszcze nieefektywne. Odwoce, bo Pani nie zapoznała się z, z ostatnią nowelizacją tej, tej ustawy dotyczącej spezantów. Jeszcze raz powtarzam, nie ma takiej możliwości, o której Pani mówiła, że się spezantuje na że to jest do tej pory były, tak? Bo jeżeli spojrzymy w statystyki... Tak, to... tak ale ja mówię o, tej, o tym stanie, który teraz. Ja mówię, że on jest doskonały. Natomiast w tej chwili absolutnie wyklucza koty, psy, czy zwierzęta czy, czy, czy, czy, czy bezdolne, które ja mówię to jest raz, już wspomnę, natomiast tutaj, za powiem o in vitro, to nie jest tkawek in vitro, tylko to są komórki in vitro. A jeżeli Pani mówi, że można eksperymentować na komórkach in vitro, no to ja tutaj mówię ogromny sprzeciw, bo to są również eksperymenty na komórkach ludzkich. I w tym momencie, jeżeli mówimy o eksperymentach nie zgadzamy się na eksperymentach na budżetach, to co, to, to, to zgadzamy się na eksperymentach. Wchodzimy w inną zupełnie fazę dyskusji, rozumiem, ale tutaj zgody też, też nie ma. Chcę powiedzieć jedno, że należy zrobić wszelkie zabezpieczenia, takie być może jeszcze doskonalić tą sprawę, to, to wcale nie mówię, że, że, że, że nie można, natomiast no, nauka idzie do przodu i chcąc znaleźć pewne rozwiązania, no, te, te badania muszą być wykonywane. Pytanie jest tylko jak, w jakich i jak ochronić zwierzęta. I pytanie jest również to, żeby te zwierzęta nie cierpiały, ale i żeby był odpowiedni nadzór i również wyciągane konsekwencje w stosunku do tych, którzy tego nie przestrzegają. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Za to Już teraz wiem, czemu taki stanowczy sprzeciw we mnie wbudziło, bo jak pani mówiła, że są badania niezbędne ze względów naukowych. Może jakieś 3%, może 1% badań na zwierzętach, yy, które są prowadzone, jest jakoś uzasadniana właśnie postępem nauki, ale prawdziwy postęp nauki polega na tym, że poznajemy nowe metody badań. I yy, nie wiem skąd ta zgroza związana z vitro. to nie chodzi o to, że zarobki ludzie stają się nagle przedmiotem ten eksperymentów, chociaż to również się y, zdarza, ale chodzi o to, że w probówce się robi takie badania na, na hodowlach tkankowych, a hodowle tkankowe można tworzyć na przykład komórką macierzystą, tak? y, które się pobiera złożyska na przykład człowieka, y, kobiety przy, przy porodzie. To jest ogromny obszar rozwoju nauki. Drugi ogromny obszar, obszar rozwoju nauki to są symulacje komputerowe dzięki którym już wyeliminowano bardzo wiele doświadczeń na zwierzętach prowadzonych w celach tzw. edukacyjnych. Trzeci ogromny obszar, w którym nauka może się rozwijać, to jest tworzenie baz danych wyników dotychczasowych eksperymentów. I pewnie jeszcze parę by się znalazło. Myślę, że pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić w sprawie ograniczenia doświadczeń naukowych na zwierzętach, to jest po prostu rozwijanie innych metod badań naukowych, które są skuteczniejsze, często i lepsze. Czasem mogą być takie sytuacje, że to trzeba przebadać na całym organizmie, a nie na konkretnej tkance, ale to też musielibyśmy mieć pewność, że akurat organizm zwierzęcy będzie dobrym modelem organizmu ludzkiego, a to bardzo rzadko się... Ale, to, no, ja Ale właśnie tego nie należy zostawiać naukowcom, tak jak wojny, nie należy zostawiać generałom, bo generałowie prowadziliby wojnę przez 100% swojego czasu. Tak samo naukowcy, którzy swoje życie poświęcają często e, eksperymentom na zwierzętach, robiliby to na stopni, dla nich to zawsze miałoby sens. Właśnie dlatego potrzebna jest perspektywa zaangażowanych obywateli, potrzebna jest perspektywa etyków, prawników pacjentów, ludzi, którzy mają na to szersze spojrzenie, a nie tylko patrzą na tę klatkę, z którą spędzają cały swój czas życia zawodowego, często karierę, często swój kapitał w polu naukowym, często swoje listy publikacji, to jest też interes materialny, życiowy konkretnej jednostki, którego ja nie odmawiam nikomu, ja bardzo szanuję pracę naukowców, sam jestem naukowcem, ale to nie znaczy, że nauka może być poza kontrolą, bo to nie znaczy, że nauka może kontrolować samą siebie. Ona jest częścią społecznego świata, etycznego świata, moralnego świata, w którym żyjemy i musi być kontrolowana przez społeczeństwo. Ja myślę, że nie zrozumieliśmy, bo ja absolutnie nie powiedziałam, że jestem zwolenniczką eksperymentów na zwierzęta, żeby to tak nie zażmiało, Ja tylko mówię o stanie, który w tej chwili jest i o tej normalizacji ustawy, która w tej chwili jest, która faktycznie dypulamin została przyjmowana a i pewne rozwiązania jeszcze nie zostały przyjęte, natomiast określa jakby, jakby zakreśla możliwość, możliwość badań na pewnych <coughs> gatunkach zwierząt i również mówi o tym, w jaki sposób to cierpienie zwierząt, żeby mi to dochodziło do cierpienia zwierząt, to, to, to jest jakby sprawa dla sprawa mnie oczywista. A czy one będą dalej prowadzone, te eksperymenty, czy też nie? Tylko te, nie wiem, bo jeszcze raz powtarzam, nauka i do przodu i być może znajdą się takie metody, które zupełnie nie no, potrzebę eksperymentów na, na zwierzętach. Sądzę, że, że, że to będzie kwestia przyszłości już niedaleko. Natomiast w tej mamy stan taki, jaki mamy i należy no, zrobić wszystko, żeby jednak ten nadzór nad tymi eksperymentami, nad zwierzętami... Był wystarczające, ale to też od nas zależy, bo ja widzę czasami a, z zakupów w drogę liczy, niewiele nie, nie osób się interesuje, czy ten, czy, czy, czy, czy ten kosmetyk, czy ten krem, czy ten szampon, czy były był testowany na zwierzętach. To, to, to, to, to jest teraz bardzo źle, bo mamy komisję dwóch dyrektyw. Na, na, na tej zasadzie. Więc myślę, że to, to, to to, to też jest ta sama kwestia, o której mówiliśmy wcześniej, tak? Czyli tej te, te takiej świadomości, nie ja tego nie mówię, bo, bo, nie, bo tutaj nie ma oznaczenia, że nie był na przykład testowany na Ale tak? to jest sprawa oczywista, że tego nie powinno być, nawet, ale jedno z tych rzeczywistości, jaką w tej chwili mamy. Mam nadzieję, że wkrótce e, już doświadczenie te, te będzie, bo udało się w naprawdę a, a jakby e, tą historię, o której już wspomniałam, i się domagano, żeby uczniowie jeszcze ukonali ale lekcja w biologii, a prowadzili eksperymenty na żytych chorobie zwierzęta i organizmów. Pan mam ta ustawa po dużych protestach też podpisywała apel do parlamentarzystów w tej sprawie jest lepsza niż była, miała być i jest krokiem naprzód, a nie krokiem wstecz, jak było planowane w nowelizacji rządowej. Jeśli chodzi o kosmetyki, to mamy taki problem, że mamy rozporządzenie liczb Unii Europejskiej, które generalnie jest bardzo fajnym rozporządzeniem, bo ma nas przed niebezpiecznymi chemikaliami, ale nakazuje przetestować na zwierzętach lub ponownie przetestować mnóstwo różnych składników, yy, także takich, które nigdy nie były testowane na zwierzętach, co na przykład sprawia, że część z kosmetyków, które dotąd sprzedawano jako nietestowane na zwierzętach, yy, będzie musiało stracić ten status, mimo że były wyprodukowane jako nietestowane. Jeszcze jedna jest ważna rzecz, o której musimy pamiętać, to o tym Maciek Konieczny mówił, to jest y, większy problem, niż by się wydawało, to jest prywatyzacja badań farmaceutycznych. W tej chwili to prowadzi kilka korporacji. One prowadzą badania duplikacyjne nie innowacyjne czyli starają się jak najszybciej wynaleźć ten sam lek, co konkurencja. W dodatku, jak zgłaszają taki patent, to często zgłaszają od razu 900, około 900 zwykle, to jest patentów na bardzo podobne leki, jak ten, o którym chodzi, po to, żeby konkurencja nie widnalazła czegoś bardzo e, podobnego i każdy z tych leków oczywiście jakoś tam musi być e, testowany I, i w dodatku te badania są dużo mniej wiarygodne. To już, już na ten temat są takie meta badania, że od kiedy przeniesiono badania biomedyczne z e, uczelni medycznych e, po prostu do laboratoriów korporacyjnych, a to jest proces, który na całym świecie się odbywa, e, one są dużo mniej wiarygodne dlatego, że na przykład firmy nigdy nie publikują wyników badań, które pokazują, że jakiś lek jest nieskuteczny. Jak publikują tylko to, co im, się, co im się udało, to znaczy, że tworzą, prowadzą mnóstwo eksperymentów, również na zwierzętach, ale też na ludziach, e, e, też na ludziach e, eksperymentów, których wyniki nie tworzą korpusu wiedzy w żaden sposób, bo to nie leżałoby ich interesie. Jest, mówimy o zwierzętach w etyce prawie, ale gdzieś tu zawsze też się czaj kapitalizm do względu na to, czy mówimy o fermach nowych, czy mówimy o eksperymentach na zwierzętach, czy mówimy o, o podatkach. To jest też bardzo ważna rzecz, o której tu trzeba Dziękuję bardzo. Kodomierz Magda. Ja chciałbym, żeby nie, nie, żebyśmy nie malowali tylko czarnego obrazu, bo tutaj kolega wspomniałeś wcześniej o tym, że trochę naprzeciw postulatom Eliminowania eksperymentów na zwierzętach wychodzą nowe technologie. I rzeczywiście, z tego co, co, co wiem, bardzo istotną sprawą są globalne bazy danych. I zdaje się, że to wygląda dzisiaj tak, że jednak naukowcy nie dublują tych samych eksperymentów. Znaczy, czyli jakby. Korporacja Adamu Dyszowskiego. To to tak, tak, ale wcześniej odnosiłeś się do świata nauki, który jakby też powinien pozostać pod kontrolą. I zdaje się, że też pod naporem opinii publicznej mediów te standardy się zmieniają. Natomiast to chyba czego brakuje w Polsce, co funkcjonuje w krajach Europy, to, to, to lokalne komisje etyczne, które by prowadziły nadzór. To funkcjonuje. To to funkcjonuje. To ma. To mamy umocowane w prawie, tak, czy, tak, to tak, są, czy to przyjdzie. są, czy to jest mamy, nieformalne? Nieformalna i właśnie chodzi o skład tych komisji, jaką większością, kto wchodzi w skład komisji, to jest kluczowe i jaką większością przyjmowane są. To zatrzymałem się z wiedzą, trochę wcześniej. Dobrze, proszę Państwa, e, chciałbym już dobiegać, myślę, że Godzina ósma minęła, powinniśmy zbliżać do końca tak szybko to wszystko poleciało. Dziękuję Państwu bardzo za udział w dzisiejszej debacie. Szczególne moje podziękowania także dla Państwa Urzędu Miasta Słupska, dla Pani Maj Wabrowskiej, dla pani Joanny Giera, które pomagały w organizacji tej debaty, z kolei z otwartych dla Natalii Matys, która wspierała nas w zapraszaniu, w zapraszaniu gości. A oczywiście dla Roberta Bedronia dla. Marcina Doszewicza i dla Igora Nizio, który pomagał w, w promocji dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że w przyszłym Parlamencie uda się ustalić wiele nowego, uda się uchwalić wiele nowego prawa, które pomoże poprawić się zwierząt. Dziękuję naszym gościom za dzisiejszą debatę. Dziękuję Państwu. Do widzenia.